Witamy bardzo serdecznie w 52. odcinku podcastu Bezimienny, Nagrawa, na, nagrywamy w niedzielę 24 stycznia e, o godzinie 9.45 wieczorem. E, słuchajcie, e, wracamy do Was po tygodniowej przerwie, nie dwutygodniowej, tylko tygodniowej, e, ponieważ mamy sporo rzeczy, o których chcielibyśmy powiedzieć, a nie zdążyliśmy, a myślę, że... Od teraz mi bardziej pasuje, żeby było dwa tygodnie, ponieważ będę w Polsce. Tak czy siak, 52 odcinek właśnie się nagrywa, nagrywają ze mną. Tomek Zawadzki. Cześć, witam wszystkich. Jest z nami Rafał Rodomyski. Dobry wieczór. Dobry wieczór i ja mam na imię Krystian Kender i ja stoję za pierwszym mikrofonem. Słuchajcie, dzisiaj w odcinku powiemy sobie parę rzeczy. Powiemy o PlayStation VR, coś tam nowego do nas do, dotarło... Nie będzie dzisiaj standardowej sprzedaży gier. Jest jakiś problem w ogóle z rankingami tych sprzedaży w UK, więc postanowiliśmy, że dzisiaj wam powiemy sprzedaż gier z całego świata z 2015 roku. Powiemy wam, co się najlepiej sprzedawało pierwsze top 10. I nie będzie tam Wiedźmina niestety. Słuchajcie, poza tym te w temacie głównym będzie hair story. Hair story, mało gier w ogóle jest u nas w podcaście, więc wzięliśmy sobie... Taką, rekrest. która pójdzie u każdego. Tytyl. Dokładnie, nie, nie ma chyba urządzenia, które, na, w której ta gra nie pójdzie, czy to jest telefon, tablet, czy cokolwiek. I jeszcze powiemy o ciekawej becie, bo Tomek bardzo się jarał z bety Tomorrow Children, więc zobaczymy, czy ten tytuł przypadkiem nie ostudził jego zapałów. Dobra, słuchajcie, więc jedziemy od początku, jak dobrze wiecie, Hyde Park, co ostatnio robiliśmy przez ostatni tydzień, w co graliśmy, więc niech zacznie Tomek. Ja ten, ja kontynuuję moje wypalenie z grami i duży konsol nie włączam, ale zacząłem się bawić troszeczkę mobilnymi grami i powiem wam, że, że 99% gier tamtych free-to-play to jest, kurde, czyste naciąganie, żeby płacić im pieniądze. To jest tak chamskie naciąganie na pieniądze ubrane w takie ładne złotko, że to aż po prostu się w głowie nie mieści, ale znalazłem, powiedzmy sobie, jeden tytuł, o którym powiem później chwilkę. Wy w ogóle gracie coś na komórkach? Macie jakieś swoje gierki? Ja, ja tylko, ja, ja tamko wychodzę z założenia, że telefon nie służy do gier, bo mamy Vite i 3 ds a w sumie też mam, więc ja po prostu wolę grać na tych urządzeniach, a tele, telefon, teraz te telefony mnie wkurza to, że nie mają w, w, baterii, które są wymienne, w związku z tym on, dużego części go muszę ładować, w związku z tym szybciej bateria mi padnie i się wkurzam, dlatego staram się na telefonie kompletnie nie grać. No dobra, ale co? Na kiblu siedzisz i się co? Gapisz w sufit? Czy jak? E, Facebook, powiem, Facebook, Facebook <laughs> różne strony internetowe, twój profil. E, nie, po prostu przeglądam internet, tak. ale nie wchodzę w gry, bo to zjeżdża mi bateria ostro w dół. A ja też nie gram na telefonie już. Kiedyś grałem, ale bardziej na tablecie, a jak tablet rozbiłem, to, to przestałem instalować te głupie gierki. Nie, no to, słuchaj, słuchajcie, no, nie oszukujmy się, ale 90% tych gierek, nawet jak ty powiedziałeś Tomko, że to wszystko free to play i tak dalej, i tak dalej, to nie oszukujmy się, ale większość tych gier jest prostych, stosunkowo prostych, polegające na tej całej mechanice i, i tak, słuchaj, jeżeli jeżeli mówimy o jakiejś większej, głębszej grze, to ja musiałbym mieć więcej czasu i myślę, że na Killu nie mam tyle czasu, żeby zagrać sobie, nie wiem, w coś takiego większego, chociażby rundę w Hearthstone'a, tak? nie mam tyle czasu, żeby na tym posiedzieć. A jeżeli nie mam już tyle czasu, to jednak chyba wolę o 3DS-a odpalić. To nie, no dobra, no tam są jakieś gierki no, no. duże, sportowane, nie? Na, na... Mhm. Ale to tak właśnie nie, nie bardzo jest kiedy je odpalić. No i w sumie już, czy wiesz, czy This, The War of Mine, czy, czy jakieś inne tam tytuły takie duże, sportowane, znaczy duże, no, z dużych konsol, z pecetów. Xcoma czy, czy, czy coś w tym stylu no tylko właśnie po co, po co to odpalać na telefonie trochę no ja już jakoś trochę z tego wyrosłem czy... no. nie no ja się tak z tego śmieję bo wiesz wszędzie słychać i wszyscy, wszyscy piszą że rynek mobilny zabije konsolę stacjonarną i w ogóle i że mamy się czego bać a tak jak naprawdę e, Przedtem patrzałem na te wszystkie gierki jakie tam są na App Store ale teraz wymieniłem telefon i jakoś od nowa cały ten App Store sobie e, przejechałem, od góry do dołu. I ja jestem zniesmaczony tym, jak oni, jak oni hamsko próbują wyciągać pieniądze, w, w, podszywając się, wiecie, pod te free to play z mikrotransakcjami podczas, e, podczas gry. No to jest po prostu niesamowite. Nie? Gracie gracie, w pewnym momencie, dochodzicie do takiej ściany i tam gościu puka wam w okienko, i ja po pieniążki przyszedłem. Tak to wygląda w sumie w każdej gierce. Nie? Mhm. Oczywiście, te, oczywiście te płatne, tak jak, jak, jak Rafał powiedział, no to są fajne tytuły, ale kurde, no to nie jest gierka na kibel, bo zanim one się włączy, to już skończyłeś. E, dokładnie tak. E, powiem Ci, Tomku, że akurat te gry na telefon jakoś tam mnie nie jarają i nie mam ciśnienia, żeby w cokolwiek pograć, aczkolwiek jest gra, którą chciałbym przetestować na telefonie, która chyba wyjdzie w tym roku, powinna wyjść i to są te Pokémony. To będzie Pokémon Go, czy Pokemon, już jakoś to, się, nie pamiętam jak to się będzie nazywało, że będzie się chodziło po świecie i zbierało Pokemony. Ej, ja też chcę to sprawdzić. To, yeah. to, to, jest, to jest taka jedyna gra, która, która ewentualnie może mnie zainteresować. Jeżeli oczywiście to nie będzie na 3DS-a przy okazji. Mi się a że, propos, no. ale, ale to Ale ten projekt wyda, wy, po prostu wygląda zupełnie inaczej i, i, i może być dobry. A propos Pokémonów, to właśnie jest taka gierka, e, chyba na Androida też, nie wiem, ale na iOS-a na pewno, nie, za darmo. E, ona się nazywa Pocket Mortis. I jeżeli ktoś jest fanem tego serialu, czyli Rick and Morty, no to polecam to ściągnąć, pobrać, pobawić się w tą gierkę, bo to są Pokémony w wydaniu, właśnie z tymi bohaterami z, z serialu. Mhm. Okej. Okay. Rafale, co ty robisz przez ostatni tydzień? Coś ogrywałeś ciekawego? Ciekawego to chyba za dużo powiedziane, no. Dalej się bawię w Wiedźmina, już w sumie mm -hmm. chyba końcówka powoli. Eee, trochę, trochę Herstory, trochę czołgi i, i trochę w sumie innych spraw, no, To był tylko tydzień. A, w jak, jak wieszka, skończysz dodatek, bierzesz od razu? Nie, zrobię przerwę i na tego, na falauta wsiadam. Ewentualnie w przerwie jeszcze wciągnę drugą część Uncharted, bo, bo, bo czeka, nie? Cała kolekcja. W sensie jedynka skończona i przejdę do dwójki, potem falauta, potem trójkę, tak żeby właśnie na czwórkę na premierę wsiąść. No tak. A no właśnie, bo to trzeba szybko powiedzieć teraz. Wszyscy, którzy nas słuchać, słuchacze, którzy mają w domu konsolę Xboxa 360 i Xbox One, to weźcie sobie, szybciutko, weźcie na stronę Microsoftu i dodajcie do pobierania darmowego Wiedźmina dwójkę, bo do tego chyba lutego, żebym się nie pomylił, jest taka akcja, że można tą grę pobrać za darmo i, i, i to na Xboxa One i na 360. Ale to trzeba mieć plusa, żeby to pobrać? Yy, nie no, znaczy to plusa. jest golda. za darmo, nie, nie, nie musisz mieć żadnego golda, tylko jest jedyny haczyk, no jeżeli, jeżeli nie macie karty kredytowej podpiętej pod swoje konto z jakichś tam powiedzmy sobie przyczyn to żeby pobrać tą grę musicie tą kartę kredytową sobie podpiąć, wpisać tam wszystkie numerki tam, gdzie trzeba, ale nic nie, stoi, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście od razu tą kartę sobie usunęli z konta i tyle, a darmowego Wiedźmina będziecie mieli dożywotnio. I ja pobrałem, włączyłem, gram sobie i, i no jestem, jestem bardzo zdziwiony, jak ta gra wygląda w porównaniu do trzeciego Wiedźmina, ale to tylko dlatego, bo ja zacząłem przygodę z Wiedźminem od właśnie części trzeciej, a teraz się cieszę, że za darmo mogę pograć sobie w część drugą. Tyle. Parafialne skończone. oddaj głos. Okej, więc ja jeszcze tylko powiem, co ja ostatni tydzień robiłem, a w sumie nie robiłem zbyt dużo. Pograłem trochę w Rainbow Sixa przez internet. Fajne te dodatki wychodzą. Będą dwie postacie Black i Frost. No, nie będę was męczył R6, ale fajne rzeczy się dzieją. Już połatali go stosunkowo dobrze, już nie ma tych cheaterów przynajmniej nie powinno być na wersji konsolowej i tam już wszystko to poprawili poza tym Diablo, Diablo hardcore, hardkorową postacią już mam 65, chcę dobić do 70 i już kończę platynę i biorę się za inną grę i w sumie, w sumie chyba tylko w tony no i oczywiście w hair story ale o tym powiem później dobra, to myślę, że tyle słuchajcie, to tyle co grywaliśmy ostatnio jedziemy do wiadomości, wiadomości ze świata i w tym momencie zaczynam ja i będę mówił o kolekcjonerce Dark Souls 3. Słuchajcie, Dark Souls 3 wychodzi wychodzi już niedługo, bo 12 kwietnia tego roku, więc From Software wymyślił sobie kolekcjonerkę. Kolekcjonerkę, powiem, powiem wam, że to jest gruba kolekcjonerka, ponieważ za 1850 zł mamy kolekcjonerkę, w której jest gra, w której jest 40-centymetrowa figurka Władcy Popiołów, 25-centymetrowa figurka Czerwonego Rycerza mamy metalowe pudełko z grą, soundtrack album Dark Souls w twardej okładzie oprawie, sorry mamy ma mapę świata trzy prasowanki na, na, na, na koszulki i pudełko kolekcjonerskie. Słuchajcie, yy, duża kolekcjoner, ko, kolekcjonerka, nie dałbym tyle za nią, tego kontentu nie jest aż tak duża, jakby się wydawało, moim zdaniem. Może fajnie to wygląda, ale nie za 1800 zł, nie, nie, nie, nie, nie. Ale mówię o tym tylko ze względu na to, że yy, słuchajcie, ona została wyprzedana w niecałe dwie godziny od premiery, więc <ścoughs> powiem wam, że, że grubo, grubo, grubo, grubo no tego niestety nie wiem jaki był na. No, bo to tak jak Wydaje wiesz, mi się, że jeżeli no, tak, ktoś tak. może wpadł na pomysł ej chodźcie od, odpierdzielimy kolekcjonerkę za wiesz 1800 zeta Nie no nikt się nie sprzeda, No słuchaj no kurde, stu sztuk nikt nie kupi czy czy czy No tysiąca. właśnie, właśnie to to tak. No, tak A to tak, właśnie tak kasy, myślałem, no wartość że... tego sprzętu to tam jest pewnie wiesz 800 zł powiedzmy w produkcji, tak? Tak. I wszystkich gadżetów. No i wiesz, za każdą sztukę 1000 do kolekcji. No to proszę. Chętnie. E, dokładnie tak dlatego sam sobie tak pomyślałem, że, że, że właśnie może te 100 sztuk no to, no, no to kupili. Wydaje mi się, że nakład był stosunkowo mały, ale, ale podobną sytuację mieliśmy z Wiedźminem i z, tym, z tą kolekcjonerką na Xboxa One, gdzie dodawali te karty, gwinta, prawdziwe karty gwinta i też w momencie, w którym już, tak, już nawet chciałem to kupić, to już dawno tego nie było. E, no ale tak to jest z tymi kolekcjonerkami i nic na to nie poradzimy. Ja bym to eee, kupił no. i od razu na Allegro wystawił, nie? No powiem Ci, że na pewno cena bo, już jest bo na wyższa, pewno są, dużo wyższa. Na no? pewno są tacy idioci, co by za to eee. zapłacili dwa razy więcej. No, Oczywiście no słuchajcie, no, z każdą kolekcjonerką tak jest. Ludzie nie kupują kolekcjonerek, żeby mieć i, i, i się cieszyć. Fakt, faktem jest parę, ileś tam, e, powiedzmy sobie ludzi, którzy tak robią, ale 99% Którzy kupują takie wypasione kolekcjonerki, to tylko i wyłącznie z myślą, żeby wystawić to na Allegro i zarobić na, na jakichś jakiś innych ludziach, którzy pożądają takiego czegoś. No przecież tak samo było z Wiedźminem i z innymi rzeczami. Czeba, no? Pamiętam, że ta kolekcjonerka to za 600 zł, 700 zł, o szła, szła, A mistrzami w tym, w tym, jeżeli chodzi o to, to chyba jest tylko Blizzard ze swoimi tam. Diablo przecież to się sprzedawało. Ile? 3-4 razy droższe niż było w sklepie pierwszego dnia. Było tak. A jeszcze te kolekcjonerki to już w ogóle... No, dobra, to, to tyle, to taka y, fajna informacja o Dark Souls 3, y, jedziemy dalej. Tomku, co ty masz ciekawego? Poczekaj, ja tylko chipsa przegryzę. No bo, dobra, to, to Tomek gryzie chipsa, to teraz, ja w takim razie powiem, słuchajcie, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10, słuchajcie, tam się cały czas coś dzieje, wyszedł Season Pass z czterema postaciami, wychodzi Season Pass Drugi z kolejnymi czterema postaciami, żeby było śmiesznie tych czterech dru, z drugiego season passa. Tych czterech postaci nie dostaną gracze, którzy mają pc Jak mi przykro. Podobno są problemy techniczne z Mortal Kombat na pc i niestety, ale gracze nie dostają tego. A yy, mówię o tym tylko ze względu na to, że yy, już pomijam to właśnie, że wychodzi ten drugi season, season pass, ale bardziej mówię o tym, że nie wiem jak oni się jarają, że e, producent gry e, NetherRealm Studios mu mówi, że słuchajcie, kupujcie ten drugi sezon e, tego Mortala, bo dajemy wam za darmo, tylko od wam e, dodatkowe DLC do Mortal Kombat 10 w postaci dodatkowych strojów, więc e, ja nie wiem, wypuszczając sezon pasa, ja mam ja, oprócz tych czterech postaci teraz ja sobie właśnie myślę, że ja jakiś tam E, stroje dostanę za darmo, ale nie, nie, nie oni, oni, oni mówią tak e, ci użytkownicy, którzy kupią Season Passa dostaną za darmo specjalnie od nas jeszcze dodatkowe DLC, DLC z, postać, z, ze strojami i to jest dla mnie trochę takie e, dziwne, bo dla mnie takie rzeczy powinny być w standardzie, a nie, że oni to będą reklamować, że tylko dla was e, no, to chciałem tylko o tym powiedzieć e, tu nie musimy tego komentować i jeszcze jej zrobi wielką gafę bo miała być darmowa mapa w tym miesiącu do Star z Battlefronta, ale niestety nie będzie jej, będzie dopiero w przyszłym miesiącu. To też jest stosunkowo słabe, ale chyba mają problemy techniczne z ogarnięciem tego. Ale to już, to już mnie pierdzieli. Dobra, czy już zjadłeś w Tomku? Tak, już zjadłem i je jedziesz. idąc dalej no? z moim newsem, to pytanie do Was w sumie. Czy chcecie chwilkę Pomyśleć, porozmawiać na temat nowej konsoli Nintendo NX, jak sobie ją wyobrażacie i, i, i inne takie rzeczy, czy po prostu powiem o co chodzi i lecimy dalej. Oni tam podobno z napędu zrezygnowali, co? Dobrze kojarzę? Znaczy ogólnie cała sprawa wygląda na to, że natknąłem się na takiego newsa na naszym polskim IGNie. Odnośnie... O, proszę. No mówię ci, no. tam czasem coś po, po, po, pokażę. Możesz zobaczyć fajnego, przeczytać sobie, nie? więc możecie no no. tam wejść i zobaczyć. Dobra, i w tym newsie było coś takiego, że Nintendo NX ma, się, ma współpracować z konsolą PlayStation 4 i PC-ami. Ogólnie Xboxa chyba pominęli, ale to tam nie wiem czemu. I teraz słuchajcie, no, no. nie wiem czy to jest e, błąd w tłumaczeniu, w sensie współpracować, czyli e, że konsola będzie się łączyć z waszymi konsolami w jakimś tam sposób, nie wiem po co, e, i załóżmy wysyłać grę z Nintendo na Playkę albo odwrotnie, co jest kompletnym, kompletną głupotą. E, mi się wydaje, że to ta cała ich współpraca to będzie polegać na tym, że Sony po prostu doradza Nintendo na temat technologii, bo jak sami wiemy, sami wiemy Vita łączy się z czwórką, czwórka teraz będzie startować z tym z PlayStation Now usługą do streamowania gier i tak dalej i mi to śmierdzi, że właśnie Nintendo chce wystartować z konsolą, która tak jak Rafał powiedział, że nie będzie miała czytnika i całość gier będzie streamowana i na, na podstawie abonamentu i coś takiego. Jak myślicie która wersja jest bardziej prawdopodobna? Znaczy, powiem Ci, Tomku, że oni, oni nie mogą iść w, iść w streama, oni nie mogą iść kompletnie w streama, I, a powiem Ci dlaczego, Nintendo ma najsłabszą tą architekturę e, sieciową, tak? oni nie mają żadnych, praktycznie te gry nie mają praktycznie żadnych aktualizacji, oni nie mają gier, oni mało tych serwerów mają swoich, oni nie mają, nie mają żadnego podstawowego pojęcia o tym, jak to powinno wyglądać. Microsoft Dokładnie. ma największe pojęcie, Sony uczy się, czasami są awarie, czasami nie, ale jest to coraz gorzej, a Nintendo jest, jest po prostu, no boże, no kompletnie się na tym nie zna, nigdy tego nie robi, więc oni nie mogą streamować gry, bo to by się bardzo, bardzo źle skończyło i nie wydaje mi się, ba, na 100% nie pójdąc w to. Więc, I mi, się właśnie, no. mi się wydaje, że właśnie ta cała współpraca, która jest opisana w newsie to polega na tym, że firmy ze sobą rozmawiają i próbują jakoś sobie wiesz, pomóc korzystając z technologii i takiej inne, no bo no tak, tak, wiadomo tak. jest konkurencja na rynku, ale wiele razy było tak, że przecież firmy sobie pomagają, przecież do okulusa są okulary te ekrany od Samsunga o, o Apple i Samsunga robi się w tych samych fabrykach, inne takie historie śmieszne i jeżeli Sony pomaga przy tworzeniu usługi sieciowej dla Nintendo, to jaku już im współczuję, ale mhm. ciekawie to wszystko wygląda, nie? Tak, tak, słuchajcie, no bo niedługo ma się ta konsola pojawić, jeszcze w sumie nie wiadomo o niej za dużo, już tam parę przecieków poszło w świat, że na przykład to ma być konsola na wpółprzenośna, czyli jakiś moduł będziemy odłączali i będziemy mogli zabrać konsolkę tak jak 3DS-a a po przyjściu do domu podłączamy jakiś tam element pod główną konsolę pod telewizorem i kontynuujemy swoją zabawę. E, tutaj ten właśnie streaming e, wychodzi na światło albo inne takie rzeczy. No jestem, ja jestem strasznie zaciekawiony tą konsolą, bo szczerze powiem wam Nintendo Wii U mnie strasznie zawiodło, to zresztą już tutaj kiedyś na, na jakimś tam odcinku wstecz opowiadałem o tym, jak bardzo się nie polubiłem z tą konsolą, e, mhm. ale na tego NX, a Nintendo NX, mm, Oczekuję, oczekuję bardziej niż. Kurczę. Niż, jestem zdziwiony, że tak bardzo czekam na tą konsolę. A wy, wy jak, jakoś macie zdanie? Neutralnie? Czy czekacie? Nie czekacie. E, dobra, to, to ja powiem w takim razie, e, słuchajcie. Powiedz ku... za nas obydwu. Powiedz... Okej, okay. znaczy nie, Rafał, jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Ale ja byłem pierwszy, więc po mnie. E, słuchaj, powiem Ci, Tomku, że jeżeli ona wyjdzie w tym roku, chociaż nie wydaje mi się, żeby wyszła w tym roku, ale jeżeli mimo wszystko wyjdzie w tym roku, to zobacz, że wyjdzie bardzo wcześnie i kolejna konsola nie wyjdzie za rok, za dwa czy, czy za trzy, tylko wyjdzie jeszcze dalej, bo tak mi się wydaje, że jesteśmy może gdzieś tak w połowie generacji tych, tych konsol. Mam na myśli czwórki i Xboxa One, więc myślę, że wiesz, to, to będzie nowa konsola, tak? Ona, ona, to będzie coś nowego i ludzie, którzy kupowali 3 czy 4 lata temu nowe konsole, mogą się po prostu rzucić na to i, i to spróbować, aczkolwiek to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Wii U nie zrobi jakiegoś wielkiego sukcesu. Oni teraz kombinują i chcą robić zupełnie co innego i to takie, no to no, nie, nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo czym będzie ta konsola. Ona na pewno nie będzie mocna. Oni będą chcieli zrobić coś innego po swojemu, tak jak to robi Nintendo. Czy dobrze zrobią, zobaczymy w przyszłości. Ja chciałbym żeby wszystkie te, znaczy no, Nintendo stało tymi swoimi fajnymi japońskimi grami i, i jeżeli to będzie dobrze zrobione, no to, to czemu nie, ale... W sumie z tych wszystkich firm to najbardziej, jeżeli chodzi o rozwój tej całej rozgrywki, rozrywki growej, no to Nintendo najbardziej się stara, próbuje jakieś tam przełamać bariery, robić jakieś inne no Tak, tak. Mhm. Tak, szczególnie, że oni mają bardzo bardzo dobre te gry, no kurczę, no wszystkie te gry są naprawdę dopracowane, tu nie ma żadnej pomyłki, tu nie ma czegoś takiego, że coś jest popsute, czy źle działa, nie ma takich rzeczy, jak wychodzi gra na konsolę Nintendo, to ona ma być dobra i koniec. No więc zobaczymy, no to, teraz to jest wróżenie trochę z fusów. Zobaczymy, czym ta konsola w ogóle będzie, ile będzie kosztować i co będzie ze sobą prezentować. To, że będzie się łączyła z innymi rzeczami, no to, słuchaj, no to, to, to bardzo fajnie, tak? Ale ja, ja myślę, że on, ona, ona musi mieć jakieś yy, tam, wiesz, grafikę, procki, RAM i, i to wszystko na jakimś tam poziomie, żeby te gry jakoś wyglądały i to na pewno nie będzie stream na 100%. No dobra, więc Tomku yy, Rafale, chcesz coś powiedzieć o tej zajebistej konsoli? No, czy zajebista to się jeszcze okaże, no wiesz, Nintendo dla mnie jest takim uzupełniaczem, tak, oni, wiesz, oni nie konkurują, tylko oni uzupełniają, takie jest moje podejście, a że ja nie potrzebuję, wiesz, jakoś czuć nie czuję potrzeby, żeby tam jeszcze uzupełnienia mi jakiegoś brakowało i, i wiesz, nawet jakoś specjalnie za eksami z Xboxa nie, nie tęsknię, poza tam może, może bym pograł w jakąś Forzę Horizon, no to, to, wiesz, to mi to lata trochę, nie, to Nintendo. no Trzeba się tam, wiesz, zorientować, co się dzieje, może, może będą jakieś fajne gry, no ale setki Mario, czy jakichś tam innych znowu będą nowych wpuszczali Pokemonów, to, to akurat mnie nie interesuje, no nie jestem fanem. Jeżeli chodzi o te, wiesz, historie z mm -hmm. podwielkiego N, tak, wiesz, zeldy i tak dalej, nie? No tak. E, dobra, e, słuchajcie, mo chyba, chyba możemy zamknąć ten temat. Ja jeszcze powiem na końcu o jednej rzeczy, o PlayStation VR. Słuchajcie, w tym tygodniu wyszła e, no, nie wiem, to ktoś puścił plotę, nie plotę, zobaczymy jak będzie, ale wydaje się, że to jest taka bardziej realna sprawa wydaje, wydaje mi się. PlayStation VR słuchajcie, wychodzi, wychodzi w sumie już niedługo, bo za pół roku, 30 czerwca i mamy prawdopodobną cenę tego urządzenia w Szwajcarii z Ma Microspot, nie wiem, to jest jakiś chyba sklep internetowy opublikował niby cenę w frankach, jest to 500 franków, czyli wychodzi na to, że to jest około 2000 zł. Więc słuchajcie, 2000 czyli zł. tak jak mówiliśmy, nie? Czyli tak jak mówiliśmy. Więc słuchajcie, jeżeli ta, jeżeli PlayStation VR będzie ko, kosztował właśnie koło tych 2000 zł, no to to jest bardzo realna cena dla mnie. Bo ja powiem wam, że, że po tym jak sobie masz kredyt w frankach. E, tak, tak, tak, nie, nie, nie, akurat będę płacił funta mimo wszystko, ale ale powiem wam, że, że te 2000 tysiące to, to już jest takie bardziej realne przynajmniej, no przynajmniej dla mnie, tak, no osobiście dla mnie, ja nie mówię, że dla każdego użytkownika, bo to jest drogie urządzenie mimo wszystko i będzie, i one trafi na pewno do niszy przynajmniej przez pierwsze lata. Ale, ale, już to jest stosunkowo ciekawsze, no nie 3000, nie 4000, nie 3000, 4000, jeszcze PC za tyle samo, nie, nie, nie, nie, nie. Więc, koło 2000 to jeszcze można na to spojrzeć. Przypominam, że, e, jak wychodziły, pamiętasz w Tomku premierę PS4 w Polsce? Jaka była oficjalna cena? Chyba 2,700, 2,800, jakieś. Nie, nie, nie, co ty? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie. Nie, to. Powiedzmy tak, ja swoją kupowałem za niecałe 1700 zł z dwoma grami, tak? Tak, tak, tak, tak. no właśnie to było to coś, to... no to słuchajcie, no to, to mamy praktycznie premierową wersję konsoli, no tak, no widzisz, z dwoma grami. Ja pamiętam, że ja płaciłem 350 funtów i miałem, i miałem golasa, nie? Więc w, w sumie, no to, to będzie właśnie taka cena nowej konsoli. No czy, czy będziemy chcieli to, czy będziemy chcieli grać na czymś takim czy będziemy chcieli używać to to zależy tylko i wyłącznie od nas ja myślę, że to jest zupełnie inna era to jest coś dla, dla mnie, to jest zajebista technologia i, i słuchajcie, jeżeli do konsoli, co możemy dokupić do konsoli Drugi opada, ewentualnie słuchawki, ewentualnie głośniki, nic więcej, no nic więcej ewentualnie jakiś sprzęt grający, tak eee, tego typu rzeczy no to w końcu powstaje rzecz, w którą możemy dokupić i po prostu przyniesie ona naszą rozgrywkę na wyższy poziom i to jest, to jest PlayStation VR. Jeżeli mamy pieniądze, kupujemy, jeżeli nie mamy pieniędzy, to możecie wpaść do mnie do domu tam pokażę. Ej, a dobra, ale, ale, ale... Potrzebę, bo no? tak sobie teraz no? Pomyśleć, no dobra, dobra, dobra o bo? jednej rzeczy. Bo nie wiem, czy była mowa no? o tym, wiesz, o jakie będą funkcje. No, cały czas gadamy o tym, że VR VR i tak dalej. No ale te okulary będą miały jakąś tam całkiem powiedzmy dobrą rozdzielczość, nie? No, tą, tą rozdzielczość akurat mia miały słabe, no to akurat wiem. Znaczy słabą, no to nie będzie yy, tak, że nie będziesz widział powiedzmy żadnych tych pikseli, ale ile tam jest na, na każde oko, pamiętacie? Tam, ale tam, tam jest coś na zasadzie Znaczy mówię w PSVR, W PlayStation. Wiem, wiem, wiem. Ja, ja, ja miałem wrażenie, że gdzieś koło 900p, ale nie, nie, nie, nie powiem Ci teraz. No dobra, no to niech, niech będzie nawet 900p. Yy... No, i teraz powiedz mi tak, czy myślisz, że będzie funkcja i będzie powiedzmy wygodnie z niej korzystać, żeby w zwykłą grę sobie zagrać na takich okularach zamiast na telewizorze, po prostu wiesz, żeby się pierdolnąć, nie, nie męczyć pleców, nie męczyć wiesz karku, położyć się wiesz na płasko na plecach i sobie po prostu pograć w Wiedźmina. Znaczy to, ja myśl, ter, to teraz, no dobra to ty mówisz ja czy ja. myślę, że oni okay, to mów. będą ten że ja myślę, że oni to będą reklamować jako też dodatkowo, taką główny feature, nie? No właśnie, dobra, do tej pory słuchajcie. nikt o tym nie mówił nie, nie, nie, nie, nie. a ja sobie teraz pomyślałem że wiesz, no, to jest jakiś tam pieniądz który nie jest mały, ale z drugiej strony jeżeli ktoś, wiesz, no ma jakiś tam telewizorek 30 cali, zastanawia się czy nie, nie pójść w jakiś tam, wiesz większy i co będzie dla niego lepszym przeżyciem, no to po co zwiększać, wiesz, rozmiar telewizora, czy bawić się w projektory, jak możesz sobie okulary Zapewnić, wiesz, no, wrażenie, że, że po prostu masz telewizor 150 cali na całą ścianę, tak? No, bo mniej więcej chodzi o taki efekt, nie? No, wiesz, tak, bez tak, bez tak, efektu tak, tam obracania wiem. głową i tak dalej, tylko normalnie po prostu, żeby było widać to, to, tą grę, nie? I mhm. to wtedy jest jakiś tam dodatkowy plus, wydaje mi się całkiem ciekawy, no bo nie każdy też ma miejsce na telewizor, tak? Czy, czy, czy na te wszystkie, wiesz, tak. rozwiązane. E, dobra, więc więc powiem wam, jak moim zdaniem będzie. Będziemy mieli w ogóle dwie kategorie gier. Gry dedykowane temu urządzeniu i gry, które ewentualnie obsługują to urządzenie. I jeżeli mamy takiego widzmina, który bardzo ładnie wygląda, on na, na 100% nam nie obsłuży tego vr -a. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby dwa obrazy obok siebie, nawet z zdangrejnione yy, w jakiś sposób E, działały z tym urządzeniem, nie, nie ma takiej opcji to będą trochę starsze gry, to będą ewentualnie gry, które w jakiś sposób mogą to uciągnąć i jeszcze będą będzie downgrade tych gier i Christian, to ale trzeba poczekaj, no bo jeżeli, e, wiedzieć nie, poczekaj, no? no bo jeżeli to nie miałoby Christian, być obraz 3 ale jeżeli to nie Aha, miałoby dobra, być obraz 3 no, tylko dobra, zwykły dobra. No? i wtedy no? puszczony, identyczny na lewej i na prawe oko to nie ma tutaj, wiesz, podwojonej mocy konsoli, to po prostu dublujesz obraz to kurwa tak jakbyś na dwa telewizory dał ale, ale, tak, ale, ale. W mi ten... chodzi, wiesz, opuszczenie Wy... gry bez obsługi, jako trzeci tryb, tak? Bo to, że mógł tam, do... wiesz, obracać się wewnątrz kokpitu auta, ale to nie będzie, powiedzmy, gra pod to zaprojektowana, no to tobie chodzi o to, żeby to, jedno. Ale to, nie? co, aha, wiem, wiem o co A ci mi chodzi. Tylko, chcesz grać w tych okularach mieć bardzo telewizor. duży telewizor? Aha, to ty chcesz mieć w nich bardzo duży telewizor. Po no prostu. po prostu chcę się, wiesz, położyć na łóżku, tak jak mam, wiesz, PSTV yy, z możliwością, że do drugiego pokoju idę pograć. Tak samo mam z okulu z tym z PSVR, idę, siadam, nie wiem, na kibel i sobie gram, nie? Czy cokolwiek. Tylko to że. Manny. No, okej, okay, okej. Okay. Wiem, Ale... wiem już teraz o co ci chodzi. M wiesz co, trzeba byłoby to. Nie wiem. Znaczy, Jezus, to, to... Jak wy jesteście daleko za Murzynami. Słuchajcie, ludzie robią to już na tych Samsunga. Ja wiem, że robią, mówi, ale na... mi chodzi o to, czy tutaj jest to. filmy bo sobie o tym nie po prostu. W ja metrze. wiem, że oglądają. Musi to być. No. To jest zwykły wyświetlacz, tak mi się wydaje. No, jak wyjdą kulary to to jest konsola. Wydziału, na Oculusie ale... na pewno tak będzie, ale to jest konsola, tutaj nic nie musi być. No dobrze, to no To może i być DLC. Będziesz miał filmy na Blu-rayu, które będą działać razem z VR, będziesz miał sygnowane, że pod VR na przykład, i będziesz miał właśnie, tak jak mówisz, 150 sali. w no Dobra, dobra ale wiesz, fil, fil, fil, filmy na Blu-rayu, to widziałeś, jak wygląda odtwarzacz na y, Samsungach, tak? Wygląda tak, że masz wrażenie, że siedzisz w kinie i oglądasz film, a przy okazji się możesz rozglądać po sali, nie? Jako? To jest taka jedna opcja. Normalnie możesz sobie włączyć film i tak jak ty mówisz, mieć przed sobą 150-calowy ekran po prostu. No okej, okay, ale to jest Android, więc tam wiesz, oni muszą zrobić wszystkie opcje domyślnie, bo jak nie, to zrobi ktoś inny w aplikacji. A wciąż mówimy o PlayStation, czyli o czymś, gdzie wiesz, za wszystko musi być kasa, nie wszystko się musi opłacać. Oni też sprzedają. Znaczy, ci tak, oni też ja bym sprzedają się zdziwił, telewizory, bo jakby oni tego nie umieścili. No. Ja bym się zdziwił, jakby oni tego nie zrobili. O, bym się naprawdę bardzo zdziwił. No to pewnie yy, tak zrobią, tak zrobią. E, dobra, chłopaki, PlayStation VR zostawiamy. E, fajne urządzenie, zobaczymy za rok, za, boże, za, za pół roku. E, jedziemy dalej, słuchajcie, e, jedziemy do sprzedaży. Słuchajcie, ze sprzedażą, tak jak mówiłem, jest stosunkowo ciężko, nie wiem czemu firmy nie aktualizują tam sprzedaż, nie mogłem nigdzie znaleźć, a wiecie mi, że próbowałem wszędzie. E, w związku z tym postanowiliśmy, postanowiłem, że, że zaprezentujemy Wam dzisiaj e, sprzedaż Całą z 2015 roku. powiemy Wam, co się najlepiej sprzedało. I tutaj uważajcie, bo będzie kategoryzacja na urządzenia. Na PS4 i Xbox One i inne Wii U i 3DSa. Jak trzeba. Więc słuchajcie, w zeszłym roku na całym świecie najlepiej sprzedał się Call of Duty Black Ops 3. Nie, nie będę Wam mówił liczb, bo to, to, bo to nie o to mi chodziło. Na PS4 później była FIFA 16, na PS4 też. Star Wars Battlefront również PS4, czwarte miejsce miało Black Ops 3 na Xbox One piąte miejsce miał e, Fallout 4 na PS4 szóste miało GTA 5 na 4, na siódme to było Splat Splatoon na Wii U, Tomek chyba w, ty w to grałeś tak, z tego co mówiłeś? nie, nie grałem w to błędne informacje to wiem, że ktoś chyba grał, kto by w studiu, ale mniejsza to, to było dawno nieprawda. Ósme miejsce to jest Uncharted uh, The Nathan Drake Collection na PS4. Dziewiąte to jest Halo 5 Guardians, Guardians na... Xboxa oczywiście One i ostatnie dziesiąte miejsce to jest Fallout 4 na Xboxa One. Słuchajcie, yy, nie ma wieśka, nie ma wieśka. Wiem, że Wiesiek z tego, co pamiętam to miał gdzieś tam koło bodajże 14 albo 15 miejsca. Wiem, że na przykład taki genialny Bloodborne niestety tylko na PS4 miał chyba 37 albo 40 miejsce, więc z tymi tytułami jest różnie. No niestety wystarczy, że mamy Call of Duty w tytule, nieważne czy to jest dobre czy niedobre. Ale to cyfrowa czy Sklepowa czy To czy jest. Ambia? Nie, nie, nie. To jest, to jest. To jest cały świat i to jest y, pudełko. No, więc y, tak to wygląda na całym świecie. No to te pudełka, FIFA, wiesz, oczywiście. Trochę, FIFA. trochę no. moim zdaniem pudełka przegrywają, wiesz, z cyframi już dzisiaj, nie? Ja wiesz, nigdy nie byłem. Ku temu skłony tak stwierdzić, bo, bo, bo praktycznie wszystkie gry miałem w pudełku jeszcze na PS3. Może miałem, nie wiem, wtedy tylko jakieś te, te gówna z PlayStation Network, wiesz, jakieś czy z Plusa, czy coś w tym stylu. Żadnej pełnej gry nie miałem na cyfrowo kupionej, wiesz, wszystko cało sobie pięknie na pudełeczku, stoi do dzisiaj. A mhm. wiesz, wchodzę na PS4, jakoś tak, wiesz, ceny tych gier plus promocje, jakieś wyprzedaże świąteczne i wiesz, mam dwa pudełka i, i, i pięć gier na, na dysku, nie? i wydaje mi się, Aha. że to wiesz, jakby były to kompleksowe, no pełne ze, ze wszystkimi danymi, dane, to wiesz moglibyśmy powiedzieć, że Wiesiek jest na 14 miejscu faktycznie nie no to, znaczy wiesz wiadomo, że, że, że został ściągany yy, prawda, na, na jakichś tam konsolach no ale nie oszukujmy się, reszta tytułów też, więc... Nie no okej, okay, no ale wiesz mówimy tutaj o, o tym, ile powiedzmy gier się sprzedało razem z konsolami, wiesz, nie wiem, boksy z FIFA i tak dalej, nie? Tylko zauważ jeszcze jedną rzecz, że przynajmniej pudełko Wiedźmina trójkie było świetne, więc Dobra, mimo wszystko powinno być trochę, tutaj trochę wyżej, mimo. Tak, no, tak, tak, tak. Ja osobiście wolałem kupić w pudełku niż cyfrę i Wiedźmina akurat sto razy wolę w pudełku niż w Cyfrze. I nigdy bym go w cyfrze nie kupił, no bo zawartość za jest konkretna. Czy ale w ogóle mi... CD Projekt pokazał całą światu, jak się powinno robić gry? I to na każdym, no tak. wiecie, na każdym oczy. No tak, tak, no, tak, tak, ja wiem, to że Zjedźmin tak. też nie będzie miał sprzedaży nigdy, wiesz, na pierwszym miejscu, nawet jak będzie grą roku przez wszystkich uznany, nie? Bo, bo, bo, bo jednak, no to jest RPG na 100 godzin i, i nie każdy musi mieć na to czas, a FIFA zawsze będzie, wiesz, taką nawet dla casuali, nie? Mhm, tak. E, dobra, słuchajcie, nie chcę o tym e, mówić. E, w... Gierki są, takie jakie są, gramy w co roku, to to samo, ja, ja, już, ja już wam powiem, jeżeli pierwszy, jeżeli pierwszy jest Call of Duty, to za rok będzie Call of Duty, kolejna część jeszcze nie została poinformowana, co to będzie za część i drugie miejsce też będzie miała FIFA 17 I to, i to już wam mówię i tak będzie, niestety ludzie w to grają i to zawsze kupią, mamy taki po, po, powalony świat, słuchajcie temat główny, jej historia kto chce opowiedzieć jej historię Tomku, może ty zacznij, bo chyba spędziłeś z tym najwięcej czasu. Znaczy chcesz tak, żebym od razu zaczął hejtować, czy jednak coś jeszcze miłego Nie, no, bo, no to... to co, co to jest w ogóle za gra, Tomku? Znaczy ja nie wiem, czy to w ogóle grą można nazwać, bo hair story no. to, jest, to, jest, to jest coś... Gdzie bawimy się w detektywa, tak? Próbujemy rozwiązać zagadkę morderstwa, bo to nie jest żaden spoiler. Po prostu mamy komputer, na którym mamy pliki wideo z różnych dni przesłuchania, z tym, że jest mały haczyk, te wszystkie materiały wideo są pomieszane. Tak jakby ktoś od tam, nie wiem, od 10 lat nie defragmentował sobie dysku. I cały piz polega na tym, żeby odnaleźć jakikolwiek materiał, który po prostu popchnie fabułę do przodu zobaczymy jakieś nowe filmiki z których dowiemy się coś więcej w sprawie tego morderstwa, musimy po prostu wpisywać konkretne słowa, konkretne wyrazy wyszukiwarkę, gdzie dostajemy pięć konkretnych filmików z tym hasłem kluczowym i tylko pięć, załóżmy mamy hasło ee, kill, to w bazie Filmików z tym słowem jest około 60, ale nam się wyświetla tylko 5. No i cała, cała sztuka w graniu w tą grę, czy tam ten program polega na tym, że musimy tak manipulować słowami, wyrazami, żeby zobaczyć jak najwięcej materiałów, yy, w konsekwencji czego dowiemy się, co tak naprawdę się stało, yy, kto zabił, kto zginął i tak dalej, i tak dalej. No. Tak, więc ja powiem, bo już Tomek Wam zapowiedział, że będzie hejtował, to ja trochę pobronię tą grę. Słuchajcie, to jest właśnie świetne podejście. Wyobraźcie sobie, że tutaj fabułę sami budujemy, tak? Możemy wejść, wyobraźcie sobie, że jak piszecie jedno słowo, które będzie tym poprawnym słowem, to 15 minut i kończycie grę bo końcówka jest podobna. Wszędzie jest taka sama, tylko że trzeba do niej dojść i dochodzimy w jakiś chcemy sposób. Tą fabułę możemy zrobić od tyłu, od przodu w zależności od tego, jak my do tego podchodzimy, jakie słowa my wpiszemy i co po prostu zrozumiemy z tego, jak będziemy chcieli znaleźć jakieś tam słowo, które będziemy chcieli wpisać pierwsze, ja sobie na przykład już zrobiłem w się parę słów, które będę chciał tam wpisywać, żeby żeby popchnąć to dalej, no i po prostu to jest taka gra słów, tak takie puzle można powiedzieć, ale właśnie bardzo fajne jest to, że tutaj od tej, że, że, że każdy, każdy będzie do tego troszeczkę inaczej dochodził i to jest fajne, bo tych filmików, one są krótkie, one są Czasami 6-sekundowe, czasami 20-sekundowe, czasami minutę albo troszeczkę dłużej. Więc tu każdy każdy podejdzie do tego w zupełnie inny sposób i na pewno chłopaki win, inaczej sobie rozkminiają, tak jak ja sobie rozkminam. I inne słowa sobie możemy dobierać, akurat Kila dobierałem 61 dokładnie, bo, bo, bo pamiętam. No i też jest jedna taka mała przeszkoda w tej całej zabawie. Podobna rzecz była przy takiej grze Ele Noir, mianowicie język angielski, tak? No żeby grać w tą no grę. No tak, tutaj to... koniecznie powiedzmy sobie, taki średni angielski nie wystarcza. Tu trzeba naprawdę już troszeczkę się umieć posługiwać tym językiem, bo jest wiele, wiele slangów, jest wiele takich słów i wyrazów tylko do przetłumaczenia po angielsku, raczej po polsku nie przetłumaczycie tego. No i wpisując te wyrazy też musicie poprawnie wpisywać i no, no to jest taki troszeczkę duży minus, jeżeli chodzi o tą grę, ale no z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jakby tą grę mieli spolszczyć, bo aktorka, bo... która aktorka, która, która, występuje w tych filmikach, naprawdę, naprawdę, odwaliła kawał, kawał dobrej roboty i nie dziwię się, że zdobyła na, na tych chyba Video Game Awards zdobyła za to jakąś nagrodę, bo jest to naprawdę konkretnie zagrane i i i i kurczę, no nie mogę tu powiedzieć dalej, bo będzie spoiler. Ale no, odwaliła kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o tak. kwestie dubbingu i w ogóle grania. Ja wam powiem no w ogóle ja wam powiem, trze trzeba że z mojej no? strony mi się bardzo was podobało wykonanie tego, bo no dobra, jest w sumie prosta aplikacja, otwarzanie wideo yy, i na tym się opiera cała gra, ale buduje cały ten klimat, nie, bo odpalać się pulpit jakiegoś tam Windowsa 98. Są tam jakieś ikonki, jakieś, jakieś pliki ewentualnie, które możesz otworzyć. Jest ta aplikacja do bazy danych, gdzie możesz właśnie wyszukiwać przez te słowa kluczowe jakieś, jakieś filmy. Przy każdym odtworzeniu pokazuje się obraz, widać, że to jest VHS, a jest wiesz, zgrane i, i fajne, jakieś filtry są nałożone, że to no, buduje klimat tych lat 90 bo to, to akcja się dzieje bodajże w 96 roku chyba się... To jest sprawa z 98, czwartym, jak się nie mylę. Czwartym, czwartego. Ja mi się wydaje, że w czwartym, no. Nawet jak się przysłuchacie, to słuchać I jak, jak dysk twardy tam pracuje, nie? Tak, i, i też są kliknięcia myszki słychać w momencie, kiedy, w, nie wiem, wygraliście na, na komputerach, ja wiecie, ja musztardy nie dotykam, ja sobie to na iPadzie e, kupiłem i, i, i tam w momencie, kiedy klikałem palcem na ekran było słychać kliknięcie kursora, myszki, no są szczegóły, które fajnie to budują, bo możemy powiedzieć, że cała gra wygląda tak, jakbyśmy my patrzeli na monitor stare, starego komputera, tak? Mm -hmm, tak, ja jeszcze, jeszcze dopowiem do, do tego angielskiego, faktycznie słuchajcie, no tu trzeba znać ten angielski i to na całkiem dobrym poziomie, poza tym powiem Wam szczerze, że to jest Brytyjka, ona ma brytyjski akces i fakt, tak jak właśnie mówił Tomek, że tam czasami jest taki slang i ciężko, no ciężko to zrozumieć. No, no ja, ja też mam z tym, miałem z tym problemy, więc to nie, to, to wcale nie jest takie proste. Ale fakt, faktem ta, ta dziewczyna widzisz, ona dostała tam jakieś nagrody za to, jak zagrała, a mi tak cza, czasami nie jest wiarygodna. Miałem takie niektóre scenki, co po prostu widziałem, że ona chce po prostu to zagrać i musi to zagrać i tak jak jakby na siłę to robiła. No i właśnie to, to, to, to w tym chodziło. To, no tak, pomysł. no tak, tak, tak, bo to, to bo to z drugiej strony wcale nie jest takie złe, szczególnie do tej sytuacji w której ona w której ona się tam znalazła, więc no. Tak, więc grafika, znaczy grafika, grafiki to tam nie ma, ale, ale fa, fajne jest całkowite podejście do tego tytułu. Wykonanie nie odrzuca to na pewno. No i, i, i nawet jeżeli wiesz, no, o tej fabule nie będziemy mówili, ale, ale coś tam można powiedzieć, że wiesz, że odpalając pierwsze jakieś nagrania, to, to ona opowiada, bo tam daty są przy każdym nagraniu, tak? I tam się powiedzmy od mhm. czerwca do lipca y, odbywają jakieś te przesłuchania, no i na początku ona opowiada o swoim mężu, y, jakieś tam wspomnienia, y, te pierwsze daty ze ślubu są, gdzieś tam jakiegoś szefa i tak dalej, co robili, a potem jakieś takie już historie, wiesz, że się broni, tak, że, że wiesz, przechodzi do defensywy, bo, bo ją oskarżają chyba, czy tam ewentualnie jest traktowana jako podejrzana i, i no, jest tam mimika, nie? I nawet jeżeli masz takie zastrzeżenia, że ona coś niewiarygodnie wypada, to wiesz, to się zastanawiasz, czy to jest słabe aktorstwo, czy to jest zamierzony efekt, jeżeli chodzi, wiesz, że ona faktycznie ściemnia po prostu przed policją, nie? Mhm. tak, tak, tak, tak, tak. Znaczy tych, tych w ogóle ta, ta fabuła jest bardzo wielowątkowa. Tam ja czasami mam wrażenie, że tam jest sporo takich rzeczy kompletnie niepotrzebnych, aczkolwiek to w pewien sposób buduje całą tą, e, całą tą kre, kreację też tej własnej bohaterki, ale, ale też cały klimat buduje klimat tej gry czy, czy przeczytałem w ogóle ostatnio, że znaczy parę dni temu jak zacząłem w to grać że tam jest ukryta, ukryta zagadka jeszcze nie rozkminiłem co to jest zagadka, ale nie wiem czy doszliście do tego momentu tu będzie słuchajcie mały spoiler, ale niezwiązany kompletnie z fabułą gry ona w pewnym momencie, nie wiem czy zauważyliście chłopaki wstuka palcami w stół tak, to I... albo to jest kod Morsa, albo to jest... I to jest melodyka. chyba kod Morsa, właśnie ja sobie rozkminiłem, że to jest kod Morsa, ale nie chce mi się rozkminiać, jak to dokładnie powinno wyglądać i tak dalej. I właśnie jestem ciekaw, co by było, jakbym właśnie się wziął za to i całym odkrył. Więc takich rzeczy być może będzie, znaczy wiem, że na pewno jedna jest, może jeszcze jakieś będą. Ale ale to jest stosunkowo fajne. I faktycznie trzeba trzeba rozkminiać, tak jak Tomek wpisał. Wpisujecie, kilmacie 61, no to nie, no to, to musicie kombinować z innym wyrazem, żeby było tego mniej, żeby to bardziej was doprowadzało. I wszystkie filmiki, które otworzyliście, no to są zaznaczone, że zostały otworzone, więc tam już więcej nic, nic nie znajdziecie. No i zabawa słowami, zabawa słowami, coraz więcej tych. Y kluczy, słów, kluczy, tak, żeby po prostu pasowało i prawdopodobnie znajdziecie, tam chyba chodzi o jakieś dwa czy trzy, trzy słowa, które będą pasować, które, no, po prostu do, doprowadzą was do końca i macie zakończenie, no, ale, ale do tego trzeba dojść. Więc tro, trochę zabawy z tym jest. Słuchajcie, no, gra jest stosunkowo tania, kupicie ją na, za naprawdę 20 chyba złoty czy za 25 więc y, stosunkowo mało. No to też nie jest jakaś długa rozgrywka, bo no ja tam parę... Znaczy długa, z... wiesz Zależy od tego, jak, no jak tak. będziesz poprawnie te słowa wpisywać, nie? Ale ja pozwolę ci tu się na chwilkę wciąć, y, no. bo właśnie też tu pierwszy mój zarzut do tej gry jest. Mówicie, Aha. że jest dużo oglądania tych filmików, że dużo opowiada ta, ta główna bohaterka o, o okolicznościach tego morderstwa i, i w ogóle o okolicznościach wszystkiego, o całym życiu opowiada, o tym jak poznała swojego męża, co, co tam robili, o rodzicach opowiada. I słuchajcie, no, ja zostałem rzucony przed ekran pulpitu, tej gry oczywiście. Wpisałem pierwsze słowo, okay, jakie mi wpadło na myśl i zacząłem oglądać te filmiki. No i tak oglądam te filmiki i oglądam, oglądam i ja dziesiąta minuta, dwudziesta, pół godziny minęło, a ja w pewnym momencie tak się złapałem na, na takiej myśli, kurwa, co ja tu oglądam, co ja tu robię, co ja mam tutaj robić? Bo naprawdę jesteście pozostawieni sam, sami sobie, sami musicie sobie wyznaczyć cel Czego chcecie się dowiedzieć od tej postaci? Co chcecie się dowiedzieć? Jeżeli tego sobie nie, nie postawicie na początku, no to naprawdę będziecie bardzo zagubieni, bo połowa tego, co ta babka pierdzieli, to jest nic niewarte takie gadanie. No Wiecie, jakbym ja chciał jest, posłuchać jest. takie rzeczy, to ja bym poszedł do mięsnego i posłuchał, co tam ekspedientka z sąsiadką gadają i w ogóle. A takie rzeczy kluczowe, E, które są dla ale fabuły właśnie też, Ale właśnie też to o to w tym chodzi, tak? To, to nie jest to, że tak, że ona będzie mówiła pięć czy sześć rzeczy, wiesz, związane z fabułą, a reszta to właśnie o to, o to chodzi. To, to, to muszą być takie zapychacze, tak? Tam musisz poznać dokładnie bohaterkę, jej emocje, jej, jej, jej całą osobowość, co ona robiła wcześniej, co robiła później. Wiem, że to jest nudne, bo jest nudne, bo powiem ci, że mnie chwilowo też to wynudziło, ale, ale dla mnie jest to akurat zrozumiałe. To wiecie, to zależy, jak to podchodzi do. Do, do takich rzeczy, bo ja na przykład mam e, z tym problem, że zawsze chcę zobaczyć, wiesz, wszystkie dostępne misje, wszystkie dostępne dialogi i wkurzam się, jeżeli jedna ścieżka blokuje inne, e, chociaż no, niektóre gry, wiadomo, wymagają tego, tak, I, i to jest w nich fajne. I mając taką gierkę, gdzie jest, no tam, nie wiem, 200 chyba ileś tych filmików i, i tam nawet się wyświetla, jaką część, powiedzmy, już obejrzałeś e, z, tej, z tej całej bazy danych, no to Mm ja sobie mogę klikać, wiesz, ona powie o zegarku, no to ja sobie, wiesz, będę trzy historyjek o tym, jaki zegarek dostał tam, nie wiem, jej mąż od, od szefa, czy coś w tym stylu, prawda? Sobie słuchał tych wszystkich pierdół i, i okej, okay, bo bo ja mam cel, żeby przesłuchać wszystko i przy okazji poznać rozwiązanie. A jeżeli ty byś podszedł do tej gry na zasadzie, dobra, chcę jak najszybciej się dowiedzieć i załóżmy, graby by wiesz, premiowa, premiowała to w jakiś sposób, tak? No bo, bo tutaj nie masz żadnej premii, no masz po prostu... No nie. właśnie, w żaden sposób nie jesteś nagradzany przez Ale, Wiesz, ale no, dlatego ty nie. zagrasz w to nie, zupełnie nie, nie inaczej nie. Nie niż nie ja, jesteś. bo ty możesz obejrzeć jedną trzecią filmików i, i sobie rozgryźć wszystko i skończyć tą historię, a ja sobie mogę przeklikać wszystko. tak? I powiedzmy, może akurat zrozumiem coś więcej, albo może nawet rozwiązanie poznam wcześniej, ale będę myślał, że, że gdzieś w tych pozostałych elementach pozwoli mi tam coś lepiej zrozumieć. Nie? No Trochę racji macie, bo ja jestem takim graczem, że ja lubię, lubię co jakiś czas dostawać marchewkę, nie? Wiecie, ja, ja lubię grać, grać, grać, ale jak ta gra staje się monotonna, to zaczynam troszeczkę się od tej gry odbijać I jeżeli w tym momencie gra mi nie zaserwuje jakiegoś fajnego nowego mechanizmu, jak na przykład w Batmanie dostaję nową, now, nowy gadżecik, który zmienia rozgrywkę albo coś innego, no to ja powolutku od tej gry odchodzę. A Herstory, tam, tam nie ma żadnych marchewek, nie? Wiecie, to jest takie pustkowie, jeżeli chodzi o te warzywka, że no po prostu, powiem wam tak, gdybym przypadkiem nie wpisał jednego, jednego zdania i przypadkiem nie zobaczyłbym filmiku, który, który, tak jakby można powiedzieć, że to był twist w tej całej historii, no to bym po około godzince od tej gry odpadł, już bym jej więcej nie włączył. Ale zobaczyłem filmik, on był dosłownie sekundowy Usłyszałem tam dwa zdania, które... Po prostu jak jej usłyszałem, zrobiłem to się, aha, i zacząłem wtedy inaczej na tą grę patrzeć, ale jeżeli ktoś tych... Yy... No, no właśnie, poczekaj Tomku, no, no, no właśnie, no, czyli, czyli nużyło cię to, nużyło cię, ale doszedłeś do pewnego momentu, na coś wpadłeś, coś wpisałeś i zaczęło ci się to podobać, tak? Tak, i w tym momencie powiedzmy sobie, że już wiedziałem mniej więcej o co chodzi i wpisywałem wtedy rzeczy, żeby tylko się w tym przekonaniu utwierdzić. A wyobraźcie sobie takiego takiego gracza, który włącza tą grę i przez trzy godziny nie natrafił na te kluczowe, kluczowe rzeczy i tylko się gapi w ten monitor i już wiecie, już ma ochotę wyrzucić pada przez okno czy przez coś. I no, no jest ciekawa gra, na pewno nie jest dla, dla każdego, Tak, to trzeba od razu zaznaczyć. Ciężkie, ciężkie to jest, nie? A właśnie, może na chwilkę jeszcze do grafiki powróćmy, bo bawiliście się tymi filtrami, bo są dwa filtry. Jest, jest właśnie Widziałem, filtr. no. to, to, to jest w sumie też fajne. I jak graliście w tym filtrze, czy, czy w tej wersji HD? Ja, znaczy, ja powiedziałem, że widziałem, ale widziałem, że jest taka opcja, ale jeszcze jej nie testowałem, bo. Ja w testowaniu z... włączyłem oryginał, bo to jednak lepiej ten klimat buduje. Nie? Bardziej klimat. Klimat robi lepszy i powiedz mi, Rafał, zauważyłeś w pewnych momentach, jak jest burza za oknem, że na ekranie wyświetla się zarys, zarys postaci? Postaci, tak. Ja, ja, ja na przykład widziałem też, jak e, e, jakaś... E karetka albo policja za oknem jedzie i twoja twarz się odbija właśnie w takim czerwonym i niebieskim kolorze właśnie z monitora i, i to też spoko właśnie było. Tak, ja akurat widziałem, tam był chyba jakiś czy bo to wyglądało mi na, na jakiegoś mężczyznę chyba. A mi Krótkości. właśnie bardziej, bardziej to podchodziło pod jakąś postać kobiecą. Nie, I tak się zacząłem. No, no. no, mi to tak wyglądało, ale potem zacząłem się tak zastanawiać ogólnie nad całym designem tej gry, jak to jest wszystko zrobione i, i, i nad tym, dlaczego ja się tak nudzę z tą grą. I wpadł mi do głowy jeden taki pomysł, nie wiem, czy to potwierdzicie, ale słuchajcie, może to jest e, taki patent z tą grą. Mianowicie, nurzymy się, nurzymy i przez to nasze znudzenie nie wychwytujemy kluczowych rzeczy, które są podsuwane praktycznie nam pod nos, tak jak na przykład, właśnie zarys twarzy, e, jak Zaczynamy za dużo oglądać filmików, które nic nie wnoszą do fabuły, to wtedy pojawia się właśnie zarys tej twarzy na ekranie. E, przeskakujemy długie filmiki, bo nie chce nam się oglądać, powiedzmy sobie, tych dwumintowych filmików, a tam może być coś kluczowego dla fabuły. E, nie wiem, czy to nie jest taki zabieg specjalnie zrobiony, cały ten właśnie klimat taki. Mhm. E, tak, a widzieliście, że w, w koszu jest gierka? Tak, tak można tak, tam poukładać tak. sobie jakieś tak, tak, tak, ale ona, ona ty chyba ona nie ma jakiegoś większego nie, sensu, to... Do końca wygrałem, i. ale w ogóle to ona jest nie ma, nie ma zaszytej z komputerem, tylko grasz na dwóch. No właśnie, więc to też tak, no stosunkowo dziwne to było. Słuchajcie, no. Tytuł jest specyficzny, tak? to jest to, są, to jest taka, bo to, co, co to, bo to ta, tak na dobrą sprawę to jest przygodówka, tak? E, rozwiązujemy jakieś tam śledztwo, dajmy na to, musimy do czegoś dojść, więc można powiedzieć, że to jest przygodówka. To jest taka przygodówka, której się nie robi. E, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy mieli jakąś dobrą fabułę e, i nie wiem, to sami moglibyśmy w podcaście zrobić taką grę, nagrać jakby fabuła była dobra, czemu nie? więc to po prostu jest gra jednego aktora, tak na dobrą sprawę i jednego scenariusza czy, czy dobrego myślę, że dobrego, szkoda już właśnie, że ta gra nie wyszła po polsku z jakąś, nie wiem albo, albo przynajmniej z takim pomysłem polską osobę grać, myślę, że realizacja takiego projektu nie byłaby jakaś spe specjalnie droga a, a na pewno by się to, w to stosunkowo fajnie grało ale... No, Bra brakowało, to. wiecie co mi brakowało też jeszcze troszeczkę w tej grze? Tej otoczki właśnie growej. No, zabrakło mi jakiegoś wprowadzenia do tej całej sytuacji, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. E, jakiegoś ogólnego naszkicowania naszej, powiedzmy sobie, misji. tak? Co my mamy zrobić? E, załóżmy jakaś, mogliby obok jakąś kartkę pozostawić, gdzie są 4 pięć kluczowych, załóżmy zdarzeń, które musimy dowiedzieć się jak, jak jesteśmy, jak już dowiemy się o co poszło i to te zadania są odhaczane, tak żebyśmy widzieli swój pogre progres, jaki robimy no i zabrakło tak, tak, takiego... tak, tak, to by było w porządku no, no, no mów i takiego nagradzania za to, że natrafiamy na jakieś kluczowe rzeczy, fakt faktem, że jedyne nagradzanie jakie jest, to jest to, że dowiadujemy się, co tak naprawdę co się stało, co się dzieje, co, co, jak wyglądało to całe morderstwo, ale ogólnie no to te, ten, ten, ta cała opowieść jakoś za bardzo mnie nie wkręciła. Jakieś to takie troszeczkę średnie dla mnie, to taki wiecie, harlekin troszeczkę dla mnie to była ta cała opowieść, nie wiem jak wy na to A, patrzycie, nie masz, ale nie mnie wrażenia, to nie wciągnęło. Nie masz wrażenia, że to był celowy zabieg? Bo wiesz, nie chodzi mi o fabułę, tylko, tylko chodzi mi właśnie o konstrukcję, o tej brak marchewki. O której mówisz tam po raz kolejny, no bo to jest dzisiaj codzienność, tak? Ale wiemy doskonale, że gry do tego, do tego zmierzyły, powiedzmy, w ostatnich latach, tam, A to jest może taka, wiesz, ucieczka bardziej w jakąś taką rzeczywistość. Masz sprawę rozwiązania morderstwa, nie wiesz od czego zacząć, nikt ci nie pomoże, nie masz żadnych, wiesz, tabliczek, dowiedz się co, kiedy ona gdzieś była i tak dalej, i tak dalej, tylko wiesz, to musisz sam sobie wyłapać, tak? I, i w sumie dokładnie. Nie tak zrobiłem, wiesz, takie, takie padały tutaj pytania, coś tam z nią gadasz, coś się włapujesz, i wtedy zaczynasz pytać, gdzie ona była w lutym, na przykład, nie? I, i dochodzisz do tych wiesz, rozwiązań, no bo gdybyś miał tutaj listę jakichś zadań, no okej, okay, one by były, tylko że to takie za bardzo, wiesz, no jak free-to-playki, wszystkie, no, dzisiejsze i w sumie na konsolach też zawsze masz tą listę zadań i tak dalej, to jest takie nienaturalne, wiesz, od razu ci się punkt na mapie zapala, gdzie masz biec, nie powinieneś tego wiedzieć, tak, to, to jest nierealistyczne to jest po prostu dla ciebie wsparcie dla ciebie pomoc, dla ciebie właśnie jakaś marchewka a ta gra jest tak, wiesz cholernie realistyczna, już wiesz pomijam aspekt wizualny, tylko właśnie w tej samej konstrukcji, nie, zostajesz zostawiony samemu sobie i albo przez to przebrniesz, albo nie, no to jak, jak cię to znudzi, no nie masz smykałki do, do rozwiązywania takich rzeczy, wiesz tak, bo, bo tak, bo tak, słuchajcie, bo, bo tak na dobrą sprawę, to ty cofasz się w czasie, masz te filmiki pocięte, i ty masz tylko tą wyszukiwarkę, w której musisz znaleźć właściwe słowo i odpalić właściwy filmik. I wtedy dowiadujesz się wszystkiego i twoja, i twoja gra się kończy. No tak, ale historia w takim przypadku powinna być taka, że po prostu no, te, z zrywa a. No historia, no nie, no, okej, okay, no, no, to tu się zgodzę, no, nie jest jakaś. No nie, no... Zobacz, śre jeżeli, średnia jest, średnia jest, no. Jeżeli historia, która była opowiedziana w grze, o której mówiłem w poprzednim odcinku Everybody's Gone to the Rapture, była na tyle mocna, że zmusiła mnie do truchtania od jakiegoś tam punktu zainteresowania do domu, po jakieś ogrody, po jakieś inne rzeczy, co naprawdę bardzo dużo czasu zajmowało, a ja chciałem i dążyłem, żeby zobaczyć i dowiedzieć się jak najwięcej z tej fabuły, no to... Mm, Wydaje mi się, że zabrakło czegoś tej całej hair story, takiego, co było w Everybody's Gone to the Rapture, jak na przykład te latające snopy światła, które wskazywały w pewnym momencie drogę, kiedy gra widziała, bo gra wie dokładnie, w którym tym momencie jesteś, co odkryłeś, czego nie widziałeś, żeby cię minimalnie na, naprowadziła na jakiś konkretny e, tor. I wyobraźcie sobie sytuację, wpisujecie te słowa, mijacie tam, E, mijacie się całkowicie z kierunkiem, w którym powinniście iść e, i nagle dostajecie maila tak e, na, na komputer od jakiegoś tam swojego przełożonego. Słuchaj, czy, czy zobaczyłeś ten filmik o tym i o tym, bo doszły nowe e, jakieś tam informacje zostały zaktualizowane, że jednak sprawdź, czy to jest prawda, czy nie. No i wiecie, takie małe podsunięcie informacji, nie? No tak, ale, yy, powiem Ci Tomku, że ja nie wiem, do tej pory zgrałem z, z godziny na taką, dobrą nią grałem. I powiem Ci Tomku, że jeszcze mam tyle słów, które chciałbym użyć, że... Mm, nie wyobrażam sobie momentów, w którym mógłbym się zacząć w to. W to w ja w też tej sobie ]że. nie wyobrażam. Może... Ja w ten sposób, że jak Słuchaj, oglądałem filmik, no... nie, powiedzmy, w trakcie, wiesz 15-sekundowego, wiesz, trzy, trzy rzeczy, typu chcę zapytać, wiesz, dobra, o to, o to i o to, yy, to od razu wpisywałem te słowa, nie przeglądając tych filmików, bo tam jest historia wyszukiwania i potem się wracałem do nich, nie? Żeby nie ta, wyciągać jakiejś kartki no. czy czegoś, bo, bo to też można by. No, więc tych słów to, o Jezu, to ja, ja mam jeszcze tyle, że, no, słuchaj, no, jeżeli, bo mogę się tym znudzić, tak, no, ale to, to, to jest też gra, w której może lepiej nie, nie przechodzić ją raz za, za jednym razem, bo można, ale lepiej on sobie tam, nie wiem, po pół godzinki, ona i tak jest stosunkowo krótka i sobie tak rozkminiać, co tam się dalej wydarzy, tak jakbyśmy, nie wiem, książkę czytali przed nocą, tak samo palasz sobie gierkę na pół godziny, ciach, ciach, ciach idziesz spać. I myślę, że ta gra wtedy jest dobra i zyskuje i, i słuchajcie, no, no mi się w nią gra, gra całkiem przyjemnie. No, mo, może to nie jest jakieś największy lotów gra, może to nie jest najlepszy indeks z zeszłego roku, bo nie jest, ale, ale jest przynajmniej troszeczkę inna i, i ja do niej kompletnie nic nie mam i w sumie e, proponuję, żeby każdy ją sobie sprawdził, ponieważ jest stosunkowo tania, a to jest zawsze coś innego. Jeżeli lubicie przygodówki i nie macie problem z językiem angielskim to powinniście spróbować, bo jak do, dobrze słyszeliście, pójdzie to na każdym sprzęcie. Ale słuchajcie, czy jeszcze chłopaki coś mówimy o herstory, czy lecimy dalej? Ja mam pytanie do was. No jedziesz. Jakie brzydkie wyrazy wpisywaliście? I, ja jeszcze nie, ja, ja, jeszcze, ja jeszcze nie wpisywałem, ja jeszcze jeszcze, nie. Tylko, tylko, więc... chyba, tylko seks pisałem, wiesz chyba, ale, ale nie, ale jeszcze, jeszcze brzydkich nie wpisałem. Jeszcze. Ale on, ona tam jak... A nie, przeklina, przeklina, faktycznie przeklina. Dobra, więc to, to, to, to, to... Ale to jest ciekawe. ale Można normalnie wpisywać? Można, można. I co można, najgorsze? Można, okay. w sumie, nie wiem, czy najgorsze, ale są filmiki, które odpowiadają takim tagom, nie? Aha, aha, aha. To, to będzie ciekawe. No, to, to, to sobie zobaczę. No, Dobra, słuchajcie. Myślę, myślę że możemy zakończyć. To masz główny herstory story. Drodzy słuchacze, obczajcie sobie... Myślę, że warto, warto ją na pewno sprawdzić i zobaczyć, szczególnie, że nie jest droga. A czy wam się spodoba, to już, to już zależy od każdego człowieczka. E, dobra, więc słuchajcie, lecimy do dalszych tematów, tematy growe Tomku. Tomku, Tomku, Tomku, e, nie wiem, mo może zacznij od, od tej gry na, e, na telefonie, bo myślę, że przy tamtym zatrzymamy się dłużej. No, no to tak jak na początku wspomniałem, bawię się telefonem, ogrywam gierki i ściągnąłem taką grę, która się nazywa SimCity Builded. No i, no i co? No to, to jest free to play, uproszczony do granic możliwości, jeżeli popatrzymy na dużego SimCity z komputerów, no, ale gra jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Ogólnie, podstawowe zasady, jakie panują w tej grze, to zaraz wam powiem, bo większe... Raczej, znaczy jakby to powiedzieć. Wy się tam skupicie bardziej na kwestii ekonomicznej niż na kwestii architektury, rozbudowy tego całego miasta. Bo zasady są bardzo proste. Cokolwiek chcecie zrobić, musicie mieć przedmioty. Tak? Aby mieć przedmioty, musicie mieć... musicie wyprodukować... Fabryki, tak? Jeżeli chcecie stawić fabryki, musicie mieć odpowiedni poziom. Aby ten poziom e, mieć, musicie stawiać un i unowocześniać e, istniejące budynki. E, aby budować i te budynki upgradeować, no to musicie mieć przedmioty i tak się koło zamyka, tak? Czyli wszystko napędza e, siebie nawzajem. E, z postępem w wgrzeje, mm, znaczy tak. E, Potrzebujemy dużo różnorodnych przedmiotów do rozbudowy budynków. Wtedy powiększa, e, wtedy powiększa nam się poziom. Zatem, dlatego musimy unowocześnić fabryki. Aby to zrobić, wtedy e, musimy mieć jeszcze większy poziom, czyli kolejne koło nam się zamyka. E, I i tak, tak cała gra wygląda. tak? Budujemy, czekamy, budujemy, czekamy, budujemy, czekamy. E, mikrotransakcje w tej grze Ogólnie mamy pieniądze i punkty monet, jedno i drugie bez problemów powiedzmy sobie zdobywamy podczas normalnego grania i wykonując kolejne postępy, kolejne kamienie milowe, na przykład no miasto osiągnęło 20 tysięcy ludzi. I te, walety, I te waluty możemy sobie dodawać odpowiednio płacąc naszymi kartami kredytowymi, tak? ale nie musimy tego wcale robić i też możemy się cieszyć z gry, a co w takiej grze to chyba jest według mnie najważniejsze. Um, powiedzmy sobie, wszystkie budynki i fabryki możemy stawiać w ilościach jakich przewidziany jest na aktualny nasz poziom, czyli nie możemy budować w nieskończoność domków, tylko możemy postawić ich tyle, ile jest na każdy poziom. Na przykład na drugim poziomie możemy postawić trzy budynki, na kolejnym poziomie 6 i tak dalej, i tak dalej. Tak? I do budowy tych rzeczy nie są nam potrzebne żadne pieniądze, tylko materiały takie jak drewno, młotki, tam wiecie, stal i tak dalej. Więc jest ten system bardzo fajny i, i ale je, o, jednej, o jednej najważniejszej te... rzeczy nie powiedziałeś. Bo o ile są te budynki, które zajmują się produkcją i, i tam normalnie wchodzisz do menu i zlecasz produkcję, wiesz, tam młotków, drewna, rękawiczek i tak dalej. No i wszystkiego w sumie, nie? Bo to są różne fabryki. Ciastka, pączki, wiesz, no wszystko można, sklep ogrodniczy i tak dalej mieć. Ale jeżeli chodzi o mieszkańców, no bo tu chodzi o to, żeby jak największą metropolię zbudować, czyli mieć jak najwięcej mieszkańców. Każdy budynek, który postawisz, to na początku będzie taka parcelka, albo jakiś domek drewniany, jednorodzinny, albo po prostu przyczepa postawiona, wiesz, z wydeptaną ścieżką i jakimś ogrodzeniem. No, ale dosyć szybko ona złapie upgrade'a, tak? I do tego upgrade'a będziesz potrzebował znowu jakichś właśnie materiałów. Yy, klikasz i on się zamienia już, wiesz, w ładny domek jednorodzinny, a potem się zamieni w kamienicę, a potem się zamieni w taki już całkiem fajny blok, a potem się zamieni w wieżowiec, a potem w drapacz chmur i tak dalej, i tak dalej. Co najlepsze jest dosyć mocno zróżnicowany stylistycznie, że, że w zasadzie nawet budując taką dosyć sporą mapę, to, to te budynki z kolejnymi upgradeami i mają różne kolory i różne yy, różne modele, których jest tam w sumie no, po, po kilka, co najmniej na każdy poziom, więc to miasto nie wygląda jakoś tak bardzo identycznie. Yy, w zasadzie to się trzeba postarać, żeby zrobić jakieś powiedzmy, nie wiem, dzielnice, które się składają z czterech czy sześciu budynków tego samego typu, żeby to jakoś powiedzmy ładnie wyglądało, bo to taka zabawa w międzyczasie, zanim się tam Monetki wyprodukują. I to, że te budynki się upgrade'ują i wiesz, i wchodzą ci z kolejnymi poziomami właśnie na drapacze chmur, i to miasto zaczyna wiesz, tak wyglądać jak, jak SimCity prawdziwe, i jest coraz więcej mieszkańców, no to, to jest taki fajny element. Nie? Ilość budynków jest ograniczona, ale wiesz, one jeszcze rosną w górę. Nie? No, to tak, tylko że właśnie tak jak powiedziałem, że bardziej, bardziej właśnie chodzi o te całe zarządzanie, o, o wiesz, o produkowanie tych przedmiotów, o upgrade, y. bardziej o to chodzi niż o, wiesz, o rozstawianie budynków tak jak to jest w wersji na komputery, nie? Ale to, tutaj masz jak najbardziej rację, bo grafika, jak na, jeżeli chodzi na telefon komórkowy, no to e, ona wygląda naprawdę, naprawdę zacnie, tak? No te modele budynków są szczegółowe, jest ruch na ulicy, ludzie chodzą, możemy przybliżać bardzo, bardzo blisko cały świat, możemy oddalać, obracać kamerę. Nie jest to um, taka grafika, wiecie, kreskówkowa, rysunkowa, jak to jest w tych fanwillach, czy innych, gdzie nie możecie kamerę obrócić. Tutaj wszystko jest normalnie stworzone z obiektów. Możecie zajrzeć, gdzie wam się podoba. Są, wiecie, cykle nocy, e, dnia nocy, pory popory sezony. Wszystko jest. No po prostu konkretna, konkretna, bardzo fajna gierka. E, I jeżeli chodzi o całą tą rozbudowę miasta jak powiedziałeś to potem już z kolejnymi poziomami wchodzą takie rzeczy takie problemy jak za mało prądu wiecie za mało wody wywóz odpadów straż pożarna bo się budynki palą e, możemy stawiać budynki z edukacją wieszcie szkoły i inne takie rzeczy to wszystko już wymaga kupowania za, godów, za za za prawdziwe pieniądze albo za tą gotówkę którą mamy w grze jeżeli nie chcemy kupować no to po prostu musimy czekać i i oj i się w późniejszych poziomach dużo naczekamy bo gra naprawdę utrudnia takie początkowe, przyjemne granie, staje się później troszeczkę upierdliwe, bo musimy codziennie, załóżmy, pierwszego dnia spędzacie z tą grą pół godziny, drugiego dnia spędzacie z tą grą 20 minut, trzeciego dnia włączacie, no już zdążycie tylko wybudować jeden budynek i, i tak to się dzieje. Z rozrostem miasta będziemy musieli, wiecie, upgrade'ować te ulice, fabryki, sklepy, wszystko za pieniądze w pewnym momencie, jeżeli nie chcemy, jeżeli po prostu nie chcemy czekać, tak? no, później odblokowują się jeszcze dodatkowe rzeczy, jak dostęp do portu, wiecie, do budynku, gdzie możemy się wymieniać przedmiotami z innymi graczami, możemy odwiedzać inne miasta. Ogólnie każdy może to sobie sprawdzić i zagrać. Jeżeli jeszcze tego ktoś nie zrobił, gra jest darmowa, możecie pobrać, i ja się bardzo przyjemnie zachwyciłem, czy zdziwiłem, że taka, taka gra jest na smartfona, która aż tak bardzo tych mikropłatności od gracza nie wymaga. Mi się ogólnie podobała właśnie ta giełda, która tam była, bo, bo to nie jest taka, znaczy no to w sumie jest zwykła giełda, ale wiesz, wyrzucasz towary w określonej ilości za jakąś tam cenę, którą proponujesz i, i one powiedzmy schodzą albo nie schodzą ale wiesz, kupują je prawdziwi gracze no i tam wiadomo, że są jakieś rarytasy, które są potrzebne właśnie do, do rozbudowy powiedzmy e, takie, które nie możesz ich wyprodukować, tylko takie przedmioty specjalne które jedynie możesz zebrać, jak tam odpowiednio często będziesz czynsz zbierał, to ci czasem wpadnie, a czasem nie i potrzebujesz ich powiedzmy dużo, żeby coś zrobić, no to sobie dokupujesz nie? jakiegoś tam jednego typu, ale wiesz, wchodzisz, masz odświeżenie Chcesz coś kliknąć, kupujesz, a tam już wiesz, ktoś wykupił to nie przed tobą. Więc masz tak z prawdziwymi użytkownikami, tak je udaje. Jest takim w sumie fajnym elementem rywalizacji, nie. No i to bardzo, bardzo ułatwia. No nie do końca bardzo ułatwia, ale jeżeli patrzymy, co było kiedyś w kiperze Keeperze, też tej mobilnej odsłonie, no to jest porażka była wtedy. W pewnym momencie będziemy mieli takie takie problemy, dylematy, że na przykład dom potrzebuje pięć gwoździ, dwie deski i tam załóżmy jeden młotek, tak? Możemy czekać pół godziny wytwarzając ten młotek, albo możemy, tak jak właśnie powiedzieć, zakupić sobie go na giełdzie i... Od razu automatycznie podnosimy poziom budynku, a w ostateczności, jeżeli, jeżeli załóżmy nie będziemy mieli przedmiotów potrzebnych do mm, podnoszenia poziomu jakiemuś budynkowi, to nie musimy czekać ileś tam czasu, nie musimy płacić e, normalnymi pieniędzmi. Możemy kliknąć przycisk, który pozwala za 30 minut zmienić plany potrzebne do budowy. I może się akurat trafić, że akurat będziecie w swoim magazynie mieli takie przedmioty i pchniecie poziom dalej, więc no takie rzeczy w gierkach free to play to jest rzadkość naprawdę. Tak, to jest to jest spore ułatwienie i, i się przydaje. No. W sumie dobra, dobra, to jest gierka całkiem, tylko już już stara trochę, no tak z rok temu chyba to wyszło. No coś takiego, tylko wiesz, ja, te, ja taki gier nie tykałem właśnie przez to, że, że, że no w każdej grze no pukają do Ciebie drzwiami i oknami, żebyś płacił te mik za mikrotransakcje, tak? I dlatego ja tych gier nie tykałem. No to jak ktoś chce mieć coś do poklikania, to, to SimCity polecamy. Tak, y więc SimCity jak najbardziej na ale wiem, że na Androida co też jest na, no, na na Windowsa, powiem Ci, żebym nie zaryzykował <śmiech> nie no, no wszystko, ale ja w ogóle o bo... Windowsie nie mówię <śmiech> A, no dobra dobra, więc to było SimCity Tomku, Tomku przejdźmy do tego o czym ja chciałem posłuchać i kazałeś mi sprawdzić co to jest, sprawdziłem co to jest, widziałem jak grudzie jak w to grali, no powiem Ci będzie o czym pogadać Tomorrow Children, ogrywałeś betę na Xboxie One, e, powiedz mi, Tomku, e, Czy jesteś zachwycony tym tytułem? Nic ci nie powiem, bo będziesz musiał to wyciąć, bo powiedziałeś, że to jest na Xbox One, a to jest tylko ekskluzyw na czwórkę. A ja O Boże, otworzę... tak, a, wiesz, a wiesz, że, wiesz, że nie byłem pewny, nie byłem pewny tak na Xbox, ale bo ostatnio testowałeś coś na Xbox One, tak my myślałem, kurczę, to było to czy nie? Dobra, no a, mniejsza ale o to, to się okay, dobrze służyło, bo czekaj, ja muszę włączyć rozpiskę, bo mi też znikła z tego tam sobie odhaczyłem parę rzeczy mm -hmm. eee, dobra ja no jestem okay. gotowy to Tomku, jak tam to Tomorrow Children beta na PS4 oczywiście no dostałem się do bety ogólnie przed betą interesowałem się, że jakiś częściarz, Sony każdemu te kody rozdaje. Wystarczy, że się zarejestrujecie na PlayStation Beta, to możecie sprawdzić, bo mało ludzi o tym wie, takie coś istnieje i tam od czasu do czasu kody się dostaje. Ale wracając do gry, zacznę od tego, jak ta gra wygląda, bo, bo ta gra dziwnie wygląda. i Bardzo dziwnie. Bardzo potwierdzisz Bardzo dziwnie wygląda, Ogólnie jak ja miałbym komuś opisać, kto tej gry nigdy nie widział i nie zobaczy, to bym powiedział tak, że, że cały świat wygląda, jakbyście położyli jeden wielki kawałek e, amelinium, e, na to położyli plastikowe figurki, które miałyby robić za jakieś budynki, e, markerem czarnym byście namalowali jakieś ścieżki, jakieś dróżki e, i postacie, którymi kierujecie, raczej ogólnie to jest jedna postać, którą kierujecie, wygląda jakby była wystrugana z drewna i pomalowana, pomalowana lakierem bez bar. Mnie, mniej więcej mniej więcej tak A to, to wygląda. jest trochę no, creepy takie, ta... te twarze i w ogóle bo... jest jest to bardzo taki dziwny te, dziwny te, te oczy są Naprawdę... takie wiesz puste zimne jest strasznie stylizowana tak. ta grafika. Wiecie, to wygląda, znaczy ja tych czasów PRL-u nie przeżyłem i, i się chyba cieszę <śmiech> z tego powodu, ale jest bardzo wzorowana na taki właśnie minimalistyczny klimacie. No fajnie, dziwnie to wygląda, ale ale ciekawie, tak. Każde miasto, bo ogólnie w miastach będzie się działa cała cała gra każde mhm. miasto ma inne kolory inne ubarwienie, wiecie możecie te miasta zwiedzać, odwiedzać i, no i za każdym razem będzie coś innego ale podstawy są te same, budynki e, i postacie będą wyglądały powiedzmy sobie i, i identyczne i teraz tu mam bardzo bardzo duży problem z tą grą bo mm, zacznę tak powiem wam co można tam robić e, bo co powinniśmy robić to jest zupełnie inna kwestia do której przejdę później Zatem tak. Możemy w tej grze zbierać surowce. Kamień, kryształy pomarańczowe, kryształy zielone, drewno, żywność, tak? Możemy pomagać przy załadunku i rozładunku tych rzeczy, które przyjeżdżają takimi specjalnymi autobusami. Możemy produkować prąd, który zasila miasto w nocy, a robimy to w taki sposób, gdy robimy to w taki sposób, że wsiadamy na bieżnię biegamy i produkujemy ten prąd. Włącza się wtedy mini minigierka, gdzie musimy kursor czy tam linię utrzymać w wyznaczonym polu, które zmienia powiedzmy sobie pozycję. I Im bliżej będziemy tego znacznika, tym więcej punktów skoczy, tym więcej prądu narobimy. Możemy produkować przedmioty do miasta, takie jak ławki, siatła, znaki, wiecie, kosze na śmiecie. Mnóstwo tego jest. Czyli Tomku, jak ty mówisz, to, to mówisz, że e, cały czas jak opowiadasz, to w takim razie ty zarządzasz miastem. Ty masz mu... To, to mówisz teraz SimCity, tylko że, że jako FPS. No właśnie nie. Bo nawet takiego czegoś Aha. jak własnego, nie. startowego miasta, w którym my te wszystkie rzeczy budujemy, kładzie, kładziemy i, i troszczymy się o to miasto, mhm. czegoś takiego nie ma. My Możemy odwiedzać różne miasta, które, które akurat są dostępne, bo mamy całą listę tych miast, do których możemy jeździć i tam są takie kategorie jak miasta znajomych, miasta z największą aktywnością, miasta z największą ilością ludzi, miasta wymarłe i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę bardzo chciałem odnaleźć te moje główne miasteczko, na które będę pracować i będę wiecie swój poziom miasta podnosić do góry, żeby się pochwalić przed innymi graczami, ale czegoś takiego nie znalazłem i doszłem do wniosku, że obojętnie do jakiego miasta pojedziecie, robicie w kółko to samo. tak no To, to jest jeden z dużych problemów tej gry, ale to zaraz do tego dojdziemy, bo, bo w tej grze można jeszcze więcej rzeczy robić, ale po co? To naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia i ta gra nie tłumaczy, bo Możemy znajdować takie takie laleczki, matrioszki. Wiecie o co chodzi? Tak, tak, tak. Widziałem na gameplayu właśnie, ktoś znalazł trzy. No, do, i... no dokładnie. I słuchajcie, znajdujesz je, możesz je umieścić w specjalnie wyznaczonym miejscu i tyle. I, i, I to nic nie robi. To nie wiadomo czemu ma to służyć i tak jest ze wszystkim w tej grze. E, możemy kablować na innych graczy gwizdkiem. Wyciągamy gwizdek Może... jak widzimy, że ktoś coś robi, to gwizdżemy i, i nie wiem, co się wtedy dzieje dalej, nie? Możemy, no budować, tak. możemy budować drogi poza granicami miasta, e, aby, aby przejść w jakieś niedostępne miejsca, nie zostać przy tym wciągniętym przez pustkę, tak zwaną The Void, bo e, bezpiecznie możemy się poruszać tylko w granicach miasta i w rejonach, e, które są oświetlone specjalnymi lampami. Jeżeli czegoś takiego nie ma, to po prostu w, te, w tej tafli tego, tego a, a aluminium, tego przezroczystego plastiku zaczynamy się e, zanurzać. No i po prostu giniemy. A, no i giniemy, nie tracimy nic poza tym, że musimy się odrodzić w, w mieście od nowa. Tak? No, możemy miasta bronić przed ako, atakującymi no to, potworami. To, to widziałem taką godzinę wielką, która chodziła. No i to też kompletnie no, okay. się pojawia bez sensu, by wbiegać i na miasto idzie i tyle. Jak to ubijecie, to się zamienia w kamień, który możecie wydobywać, w którym możecie drążyć tunele, no i, i nic dalej, tak? Nic więcej nie jest wytłumaczone, co dostajecie za zabicie e, i tak dalej. No ciekawe, to jest naprawdę dziwne, dziwne, dziwne. Może to jest wszystko przez to, że to jest naprawdę beta, a myśmy się już oduczyli od tych bet, bo wszyscy tam nam dają te bety, a to jest tak naprawdę demo. A to może rzeczywiście jest taka prawdziwa beta, która naprawdę ma tylko jeden wycinek kodu, który, który potrzebują, żebyśmy sprawdzili, tak? No. Znaczy, to ja niestety tam kupowałem ci jeszcze inną rzecz, że widziałem Alfę, tej wersji chyba sprzed roku i troszeczkę ta beta ma więcej elementów w sobie, ale w sumie wszystko jest to samo, więc to już jest o, ostatnia prosta, Tomku ta gra inaczej wyglądać działać i działać i założeń nie zmieni swoich w ogóle ja ewentualnie zastanawiam się, czy bo to tak, tak trochę mi wyglądało na takie MMO tam dowi dowiadywałeś się ile tam graczy będzie mogło w tym uczestniczyć naraz nie mam pojęcia, nie dowiadywałem się, ale z graczami no bo, to jest też no ciekawa no. kwestia. A bo... my mia, miałeś tam online ludzi jak grałeś? No właśnie to jest dziwne, bo no. myślałem, że, że wchodząc do miasta ja będę widział ile tam jest ludzi, ci ludzie będą chodzić, będę mógł chodzić z nimi w interakcji i dalej i tak eee, dalej. Jedyny moment, kiedy ja widzę graczy, to jest moment, kiedy oni wykonują jakąkolwiek pracę. Więc tu może być coś w tym stylu, że na przykład ktoś wydobywa jakiś surowiec mhm. i my go w tym momencie widzimy, dołączamy się do niego, możemy z nim wydobywać ten surowiec automatycznie nawzajem sobie pomagając. A tak naprawdę dookoła nas może być więcej graczy, którzy akurat nie wykonują żadnego zadania, czyli e, gra będzie nas nagradzać w ten sposób, że wykonując pracę razem widzimy się widzimy się nawzajem. Tak? No to, to zauważyłem, że za każdym razem jak jakąś pracę wykonywałem ja, to co jakiś czas pojawiał się obok mnie gracz, który mi pomagał, e, albo ja mogłem widzieć graczy, którzy aktualnie coś robią, więc to może być taki system, który będzie działać w tej grze. No, nie wiem, trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć, tak mhm. to wygląda interakcja z graczami. Tak. No tak, tak, tak. A, nie, po, powiedz mi jeszcze tą kolejną rzecz. Jak odpalasz tą grę, prawda? Masz tą grę, masz tą swoją postać, masz tam jakieś tam miasto. Czy ty masz jakiś obiektyw, co, co ty masz robić w tej grze? Bo mówisz, że ty za bardzo nie wiesz, co masz w tej grze i szukasz sobie tego miasta, ale czy, czy gra na, narzuca ci jakiś obiektyw, żebyś coś zrobił? Nie. Gra, grę zaczynamy w takim kolejce metro, która wiezie nas do jakiegoś miasta. I w tym mieście wychodzimy i... i, i i gra co jakiś czas tylko pokazuje. A czy wiesz, że możesz budować pojazdy, wieżyczki obronne, narzędzie do pracy i tak dalej? Czy wiesz, że możesz odwiedzać inne miasteczka aha, i w tych aha, miasteczkach wiem, w robić to i to? Wiecie, to są tylko takie hinty. Nie mamy jakichś takich głównych zadań. Um, ogólnie... No ogólnie bo, możemy... Bo, bo, no dobra, no mów tam. Jeszcze powiem tylko dwie rzeczy, co możemy robić i to będzie praktycznie wszystko, wyszczególnie wszystko, co w tej grze można robić. E, można budować pojazdy, którymi będziemy się poruszali mhm. albo je kupić. Na przykład możemy dać tak zwaną łapówkę e, i za tą łapówkę kupić sobie jetpack i tym jetpackiem dostać się w jakieś miejsca tak. niedostępne, bo jesteśmy ograniczeni tą pustką, czyli The Void, która nas wciąga. I teraz słuchajcie, za te wszystkie rzeczy, które my możemy robić, dostajemy punkty. Znaczy, ja to nazwałem tak sobie punkty pracy, bo za wszystko dostaniemy odpowiednie wynagrodzenie, które musimy zmieniać, możemy zmienić punkty doświadczenia w specjalnym pomieszczeniu, do którego wchodzimy i wtedy gra zalicza nam wszystkie nasze dobre i złe uczynki, czyli ile podnieśliśmy tam, powiedzmy, drewna, ile wykopaliśmy rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko kumulowane w sumę takich kart, które mamy w ekwipunku za te punkty, za te karty możemy podnosić nasz poziom, czyli możemy podnieść sobie wytrwałość, siłę, zdrowie, albo za te punkty możemy kupować różne przedmioty w sklepach, ubrania, parasolki, wiecie, jakieś tam rzeczy do, jakieś kill łopaty itd. i tak dalej, i, to wszystko sprawia, że podnosimy poziom miasta, w którym jesteśmy aktualnie, bo nie mamy swojego, tak jak powiedziałem, tylko chodzimy po różnych, i w miasteczku, i czasem w miasteczku pojawiają się gracze komputerowi, którzy zlecają, zlecają nam zadania, i to była jedyna forma z jakimikolwiek zadaniami w tej całej becie. Gdzie jeden, jeden taki, powiedzmy sobie, wystrugany chłopiec podszedł do mnie i poskarżył się, że w nocy jest ciemno i atakują ich potwory, czy mógłbym dla niego wykonać lampę. No to zebrałem potrzebne przedmioty, zebrałem potrzebne karty, wykonałem te lampy i tyle, i hej, i, i dziękuję. I mhm. wiecie, co jest ciekawe, byłem na forum tej gry, na forum tej alfy, czy, przepraszam, bety, bety no. i słuchajcie, tam wszyscy mają to samo pytanie, co ja mam w tej grze robić? Nikt nie ma najmniejszego pojęcia, co oni tam mają robić, tak? Powiem ci, że Tomku, ja nie lubię takich gier. Ja nie lubię takich gier, tak jak ten Minecraft. Ja w tym Minecraftzie naprawdę nie wiedziałbym, co robić. Trochę mi to przypominało w pewnym, w pewnych elementach właśnie Minecrafta, wiesz? To tak jak sobie ci ludzie grali w tych skałach, coś tam wydobywali. to, to, to, to Taki trochę Minecraft. Powiem ci, że... Ja bym ja bym ogłupiał, gdybym grał w taką grę i ja nie, nie, ja nie miałbym w niej celu, dlatego ewentualnie moim jedynym celem i celem, jakim możemy sobie zarzucić w tej grze, to są moje ulubione, kochane, wspaniałe trofea. To jedyną rzecz, którą możesz zrobić. Platynujesz to i, i sprzedajesz i ewentualnie w tych trofeach może być zawarta jak, jak, jakikolwiek obiektyw. Może te obiektywy będą się pojawiać e, w, w, dalej, tak? W, w momencie, w którym... Ale nie, no... no znaczy, ja mam Nie nadzieję, wiem, nie, mam nadzieję, nie, nie że... wiem, bo to już beta, to, to nie wiem. No. Ja mam nadzieję, że w głównej grze będzie polegało na tym, że to my tworzymy swoje własne miasto, tak. Nazywamy je i wszystko co robimy, to robimy, żeby podnieść poziom tego miasta, żeby to... jak najwięcej ludzi. No tak, tak, tak, Więc tak, tak. To jest tak, tak. jedyna to... rzecz. Tylko, że wiesz, że. I... Bo, bo tu jest inny problem. Tu może być ewentualnie Tomku, problem, że widzisz, oni, oni wychodzą z tego założenia, że. Bo ty mi mówiłeś, że. Yy nie ma sensu być w, w, przejmować tak jakby tego jednego swojego miasta, tak? Być może dlatego, że tu będziesz miał ograniczoną mapę i będzie to faktycznie MMO i może tam ludzie by faktycznie będą sobie chodzili i wiesz, jakby każdy miał swoje miasto na jakiejś tam mapie, to przecież ta gra, gra by wy, nie, nie wyrobiła, dlatego może, dlatego, może właśnie dlatego yy, nie możesz robić swojego miasta, no ale bo tych zobacz, miast byłoby i... zbyt dużo, no. Ja ci powiem, jak wyglądała moja gra, słuchajcie, no, wale wale w te, kurde, no wiem, no, głupie skały, no. napierdzielam, wszystko pracuję, robię i w pewnym momencie tak się zastanowiłem, ale po co ja to robię, przecież wystarczy, że ja pójdę do miasta, w którym to wszystko już jest zrobione. I tak to zrobiłem, pojechałem do miasteczka, gdzie był już naprawdę duży poziom, oni mieli tego prądu, minerałów, wszystkiego od zajobu, no i, i chodziłem, po, i nic nie było do roboty, no i nadal ludzie robili, mimo, że te miasto już miało tak ogromny poziom, oni nadal robili w kółko to samo rozładowywali te dostawy, pracowali i tak dalej, i tak dalej. A może właśnie w tej grze polega na tym, żeby rozbudowywać te miasta, żeby właśnie... Wiesz, chodzi o to, że to miasto nie jest twoje, ale, ale to właśnie ludzie pracują na te miasto, żeby one było jak naj... Większe, lepsze, fajniejsze, nie wiem, miało największy ten level, tak jak mówisz, może właśnie o to, to chodzi, że to, to trochę tak jak społeczność, społeczność buduje coś razem, budujecie coś razem, żeby po prostu to miasto było je, jak no. najfajniejsze. No. Bardzo, bardzo A, to przypomina no? połączenie PlayStation Home, tego co było kiedyś na PlayStation No właśnie Home, pierwszą rzeczą, którą pomyślałem to no, było Home. No dokładnie, kurczę, tam ja też łaziliśmy bez celu. Tak, i... dokładnie tak. Połączenie właśnie PlayStation no. Home z Minecraftem, no tak ta gra się zachowuje, no, tylko że brak celu, system miast jest kompletnie bez sensu, inni gracze pojawiają się i znikają bez sensu. Jest brak tutoriali, co w ogóle my tam powinniśmy robić, albo na co zwrócić uwagę, albo do czego dążyć. Eee, czujemy się bardzo zagubieni, jak w to gramy, tak. No, nie mamy niczego wyjaśnionego, żadnego celu. Eee, ogólnie nie czujemy potrzeby pracować dla samego pracowania, tak? No, nie jesteśmy jakoś nagradzani. Oprócz tych wszystkich punktów, które praktycznie do niczego nam się nie przydadzą. No, równie dobrze możemy stać w miejscu i się patrzeć jak inni gracze po prostu pracują i, i tyle. No. A co do grafiki to jeszcze jedna rzecz, ta gra naprawdę potrafi czasem nieźle chrupnąć, kiedy pojawia się właśnie My. ta Godzilla jak powiedziałeś, nie? No tak, I te tak, tak. ataki są naprawdę bez ładu i bez składu, to, to, to w pewnym momencie na horyzoncie pojawia się jakaś chmara, jakiś tam powiedzmy sobie latających ze stworzeń i to leci w ciebie i ty strzelasz, to zabijasz, to żadnych punkty ci się nie jest całkowicie dziwna. No ta gra to jest jedna wielka zagadka jak na razie w tym momencie, ale swojego zadania raczej jako, jako taki, wiecie, no testowy produkt, no wykonać pewnie wykonała, bo pewnie dużo statystyk im wskoczyło, dowiedzieli się wiele rzeczy, ale oczekiwanie na tą grę przeze mnie, no teraz ma poziom zero. Mhm. Tak. Powiem ci, że ja nie lubię tego typu gier w ogóle. E, takiego gatunku, w której nie wiadomo co robić, więc... <grych> Ja, ja nawet na, na to nie spojrzę, ale pewnie znajdą się fani i znajdą się osoby, której będą się podobały te gry. E, dobra Tomku, więc chyba ty jej kompletnie nie polecasz, e, więc e, okej. Okay. Więc my, więc ja też się dołączam. Nie polecamy Tomorrow Children. Znaczy to jest e, beta, więc zobaczymy co będzie, jak będzie pełna wersja, nie? żebyśmy da. na debili nie wyszli. No tak, ale widzisz. No okej. Okay. Eee, zobaczymy jak to właśnie będzie wyglądało jak, wyglądało jak wyjdzie dobra słuchajcie e, i na koniec i na koniec odcinka słuchajcie będziemy hejtować ja będę hejtować standardowo e, dzisiaj będę hejtował The Division The Division, wielkie wspaniałe The Division e, słuchajcie The Division wychodzi e, na początku marca, na początku marca będziemy grać w nową grę od Ubisoftu, fajnie e, pewnie dużo osób jest Na tym tytułem, nie może się doczekać Powiem wam, że ja w sobie też póki co jestem nią zainteresowany i pomimo tego, że ją zaraz zhejtuję i to całkiem konkretnie, to dalej jestem nią zainteresowany. Eee, słuchajcie, The vision parę lat temu miało zupełnie inaczej wyglądać niż teraz. Eee, grafika się, może zacznę od grafiki, grafika się pogorszyła, może nie w jakiś znaczący sposób, tak jak Watch z y swego czasu, też tytuł Ubisoftu, ale mimo wszystko troszeczkę gorzej ona wygląda ale to grafika grafiką słuchajcie, nie wiem czy wiecie ale będzie w grze zaimplementowany dron i tym dronem będzie można coś tam odkrywać, zwiedzać nie mam pojęcia jakie on nie miały funkcje, ale miała powstać oddzielna aplikacja na telefon która będzie sterowała tym dronem, więc mogliśmy sobie grać a na telefonie sobie sterować dronem dajmy na to, chyba to, chyba to chodziło o to żeby on był z oczu i bardzo fajnie by to wyglądało, jak można było sobie zbadać taki teren. No ale niestety zrezygnowali z tej aplikacji i czytałem, że nie potrafili tego dobrze zoptymalizować i, i po prostu ogólnie problemy techniczne. Więc poza tym, że pogarszają nam grafikę, to usuwają nam aplikację dedykowaną na telefon. Jedziemy dalej. Wyobraźcie sobie, że nie będzie handlu między graczami, to gra w sumie to takie trochę może być delikatne MMO, coś w stylu w sumie Destiny, ale jeżeli wypadnie wam coś fajnego, no to nie będziecie mogli w żaden sposób handlować z innym graczem. Nie będzie można wymieniać się między sobą różnymi sprzętami. W grze MMO można powiedzieć, że to jest niedopuszczalne, ale okej. Okay. Powiedzmy podobno coś, coś czytałem, że ten handel ma się pojawić w późniejszych DLC, ale jak będzie to zobaczymy. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą kastrują e, i na to chciałbym z, z, zwrócić uwagę dosyć mocno, miał być rewelacyjny matchmaking. Wyobraźcie sobie taki matchmaking. się się softu matchmaking rewelacyjny. No, ale nie, nie, nie, ale ale słuchaj, założenie tego było rewelacyjne. Ja, ja, ja to jak czytałem, aż się zdziwiłem. Słuchajcie, The Division miało rewelacyjny matchmaking. M matchmaking. Miało was łączyć do gry nie dość że w tym samym kraju nie dość, że... Yy, znaczy, może nie, nie w tym samym kraju, tylko w tej samej strefie czasowej. Nie dość, że z graczami też o podobnym wieku, co, co, co jest dla mnie świetną sprawą, yy, to jeszcze... Czekajcie, je, jeszcze tam miało coś takiego fajnego być w tym matchmakingu. Kurczę... Yy, Akurat a, a, akurat mi to uciekło, ale sa, sam pomysł tego, że ma, macie się dołączać do gry, w której jest, e, ludzie grają w tym samym wieku co wy. R, jest świetną sprawą. Wyobraźcie sobie, że my mamy już te około 30, tak? I nie dołączymy się do gracza, który ma 16, tak, czy 14, czy 12. Super, super. I, i, i to, by, to, by, to by, było świetne, to by było świetne. A, i jeszcze chodziło o ten sam poziom umiejętności, oczywiście o ten sam poziom skili chodziło o wiek i podobną strefę czasową, tak. E, więc, e, świetne. Na papierze wygląda to rewelacyjnie. No, ale oczywiście coś im tam już nie poszło, już mam, już mieli problemy techniczne, już ciężko było to ogarnąć, więc tylko będzie ewentualnie ten, ten sam level i podobna, podobna strefa czasowa ale też w jakimś tam większym zakresie. OK, Ale to, to, jeszcze nic. Najgorszą rzeczą, którą The Division mogło zrobić, pomimo tego wszystkiego, co wymieniłem, i ona, i ta gra będzie kastrowana, ona, ona, jeszcze, jeszcze z niej coś pousuwają. Ale najgorsze, co mo, mogli zrobić, to są dzielnice. Wyobraźcie sobie, że jak była premier, jak była zapowiedź gry The Division, to mieliście, to twórcy powiedzieli tak, że oddają wam cały Nowy Jork. Cały Nowy Jork w skali 1 do 1, i po nim będzie odgrywała się cała gra. No, wow, na papierze też. Rewelacja, tak, rewelacja. No, ale no niestety nie będzie tak. Znaczy, będzie tak, ale nie od razu. Na premierę dostajemy, gra zostaje podzielona prawdopodobnie, nie wiem do końca, albo na 3, 4, albo 5 dzielnic. Nie wiem do, do, do końca dokładnie na ile. Ale wiem, że w trakcie premiery dostajecie, uwaga, jedną, słownie jedną dzielnicę. Więc nie tą samą, która była w becie. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. To właśnie to tą dzielnicę dostajemy w dniu premiery. Więc nie dostaniecie w dniu premiery całego miasta, tak jak w ogóle powinno być chyba, tak? Ta, tak było to zapowiedziane. Nie, nie, nie, dostajecie tylko i wyłącznie jedną dzielnicę. I ewentualnie tam nie wiem, po tygodniu, po dwóch, po trzech, po miesiącu odblokują wam kolejną dzielnicę, tak? Więc e, słabo, słabo, słabo, bardzo słabo. The Division zostaje coraz bardziej wykastrowany. Ja wiem, że ludzie się rają tym tytułem, że jest fajny, że dobrze się to gra, że jest fajnie, że dobrze jest to wszystko zaimplementowane, że troszeczkę inna gra, że MMO, że... A, a grafika... Ale, ale słuchajcie, no w coraz gorszy tytuł i najgorsze jest to, że ludzie dalej w to pójdą i dalej kto kupią, Tomek cały czas chce to kupić, ja też chcę to kupić <śmiech> jesteśmy debilami w sumie, nie? Tak, tak jak ten i myślę, że sporo osób chce to kupić, pomimo tego, że oni kastrują tę grę coraz bardziej, coraz bardziej coraz bardziej, coraz bardziej, niedługo to po prostu dostaniemy demo tej gry i tak ją kupimy bo nie wiem bo tacy jesteśmy, może Czy nie wiesz, ma nie masz co, tyle myśli, gier jak kiedyś, myśli, no? my się troszeczkę przyzwyczaili do tego wszystkiego i się pogodziliśmy z tym, tak. Jak, jak nie da się z czymś wygrać, no to trzeba dołączyć się do tego. E, I to bardzo mocno pokazują właśnie takie gry, jak Te Herstory, albo bać Gone to The Rapture, gdzie, e, gdzie to są inne gry takie bardziej staroszkolne, a patrząc na to, co się dzieje teraz na rynku z grami, no to zobaczcie, no Ubisoft podpatrzyło od Banji, e, u Banji się udało, zrobili Destiny które, no po prostu to jest kopia w kopie tego, co teraz mówiłeś, jak została potraktowana ta gra w porównaniu do tego, jak ją zapowiadali, ale zobacz, ile, ile ludzi w to graja i jak to się cieszy, ile to się y, utrzymywało na naszych listach, y, które co dwa tygodnie omawiamy i Destiny e, Destiny, 2 The Division y, odniesie sukces. Ja na tą grę czekam i pomimo tych wszystkich rzeczy, które mówisz, grafika, matchmaking, dzielnice, handel, ble, ble, ble, nie... To nie jest ważne, tam naprawdę super się strzela i to daje masę fanów. Ja tą grę kupię na dzień premiery i pewnie będę tak jak ty nie wymieniał te, tego imię, nazwy tej gry <grym> potem przez wszystkie odcinki, tak? No, ale, ale, ale no to, to powiem ci jeszcze więcej Tomku. Ja ostatnio nawet miałem ochotę pograć w te Destiny, tak sobie pomyślałem, kurde, a może z tym dodatkiem faktycznie już jest lepiej? Ale nie, nie, nie stracę 100 godzin, żeby to ograć, nie ma takiej opcji, no. E, tak, e, tak czy siak, e, ja, ja pewnie też tam kuto kupię i, i może razem sobie będziemy chodzić, już tam zapowiadali, że być może będą takie rajdy, jak są właśnie w Destiny, Zobaczymy, ile tam tego kontentu będzie. Ja, ja, to najbardziej się boję, po prostu, że gra będzie dobra, ale będzie mało tego kontentu. Destiny to, to, był główny problem dla mnie. Tam, to była wykastrowana gra, kompletnie wykastrowana gra. Wiesz, oni sobie zakładają w Destiny pr produkt na 10 lat. No to, jak chcesz zrobić produkt na 10 lat, to musisz naprawdę pokroić ostro tą wersję. No, no nie, nie walniesz takiego, ale Wiedźmina. Wyobraż sobie, jakby Wiedźmin co roku wychodził. Przez 10 lat i to byłaby, dajmy na to, aktualizacja cały czas trójki. Żeby była trójka i do niego ta, kolejna taka gra. No to, to przecież to by był ogromny świat. A oni nie, oni muszą wykastrować, żeby to im starczyło na dłużej. Na sezon pass, na DSI, i na wszystko tego typu rzeczy. Dlatego to wszystko jest wykastrowane. Połowa rzeczy, o których powiedziałem, wejdzie w DSI albo w kolejnych paczach, nie, nie paczach, więc no, no to jest trochę przykre. Ale, ale wiesz co, no, tyle, tyle nic z tym contentu, nie zrobimy, co miała no? tam alfa, beta i, i, nieważne, i tyle co miało właśnie teraz ostatnio, co w to grałem no to ja jestem spokojny, bo tam naprawdę było masa rzeczy do roboty oj, tam było naprawdę dużo tego, fakt mhm, faktem no to dobrze, większość no. się powtarzała e, większość była podobna do siebie, ale nie nużyło to, nie nudziło Chciało się coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, więc jeżeli oni dadzą jeszcze więcej niż to, co, co ja zobaczyłem, co pograłem sobie, plus z czasem będą dodawać w content do tego, to uwierz mi Krystian i Rafał, będziemy razem chodzić po Nowym Jorku i na napierdzielać inny graczy. Aj, sorry, nie będziemy, bo, bo to też wycięli. Co widzieli? Kooperację widzieli? wycięli? Kooperację wycięli? Wycieli coś takiego, że nie spotkamy, nie, nie spotkamy na ulicach Nowego Jorku innych graczy, którzy przemierzają Nowy Jork. Tak na początku miało być, ale teraz z innymi graczami pogramy tylko i wyłącznie player vs player w tym Dark Zonie, a tak to możemy połączyć się z... O możemy cztere, Czterech graczy możemy po prostu robić te misje, rajdy i inne a, takie czy... rzeczy. No tak, no tak, ale no możemy się ustawić na jedną grę i sobie chodzić razem, tak? No tak, tylko że nie wejdziemy, wiecie, nie będziemy się strzelać z innymi graczami, jeżeli będziemy wykonywać no. story mode, tak z misję. Okej, okej, i tam też będzie PvP, tak? Normalne PvP, coś ala w Destiny. Tak, będzie coś takiego, będzie trzeba wejść na Dark Zone no i tam będziemy grali, no. Czyli, czyli słuchaj, no, słuchaj no, to, no to można podsumować, że to po prostu The Division to jest, to jest Destiny, tak? No, Ko tak, po tak, Kompletnie, ostatnio, praktycznie ostatnio jeden do jednego, to... no. No, no, no, no bo, no bo to ja, ja nawet nie wiedziałem, że, że to będzie miało PvP. Też, więc... uwierzcie też, mi, będziemy razem grali. Potrzebujemy, potrzebujemy czwartego do ekipy, tak jakby, nie? Słuchacz. O, o, o, może ktoś jest zainteresowany? No. E, ja myślę, że Wiśnia jest też taki, który ten, który, który lubi Destiny, to może ogra to. Akurat to on jest też bezimiennego. Będziemy zachodzić chodzić bezimienny podcast. Wszyscy będą chcieli nas zabić, ale hamstwo. Ta, tak by było dobra, więc słuchajcie, pomału kończymy odcinek więc The Division jak słyszycie, najprawdopodobniej bierzemy, ale, ale coraz mniej tej gry w tej grze więc to trochę martwi słuchajcie, kończymy ja jeszcze na zakończenie powiem, że jakieś dwa czy trzy odcinki temu rozmawialiśmy sobie o IGN Polska, że były, że, że w, w wolno idzie ten rozwój tego serwisu, a okazuje się, że dostaliśmy maila, może nie powiem do końca Wam o co chodziło w tym mailu, aczkolwiek bardziej Wam mówię o tym ze względu na to, że jednak jednak interesują się chłopaki tym, co będzie się działo w Polsce i, i chcą coś zmieniać, napisali mi nam nawet fajnego maila, więc, więc trzymamy kciuki i fajnie gdyby ten serwis... No, był takim bardzo dobrym odpowiednikiem w wersji amerykańskiej. Wiesz, no na pewno to mają że, że, jednak wyszukują tych, nie wiem, opinii i tak dalej. Przecież, no, kawałek czasu no temu tak. mówiliśmy o nich i to tak naprawdę, no, nie było to jakoś super rozreklamowane od zwykły news, tak? No tak, ale, ale pisze wtedy, że, że IGN Akurat, akurat, akurat chyba dałem, no, wiesz? Bo. Tak, tak, no, tak, bo, tak. Bo, jeśli... dałem, że IGN wchodzi do Polski. Więc ale eh, słuchajcie, to, jest... Słuchacze nam nie komentują odcinków, a tutaj IGN poświęca swój czas i nam odpisuje wstyd, po prostu wstyd. No, no wstyd, wstyd, wstyd, no no ale cóż, e, tak to jest więc bardzo dziękujemy i to widać, że chłopakom zależy No miejmy nadzieję, że, że w tym roku będzie coraz lepiej i, i tych artykułów i tego wszystkiego będzie też co, co, coraz więcej i będziemy mieli taki swój świetny odpowiednik, ostatnio widziałem komiksy więc więc już jest dobrze, ja komiksy bardzo lubię e, dobra e, słuchajcie, 52 odcinek podcastu Bezimienny dobiega końca E, słyszymy się w następnym odcinku nie wiem czy on będzie za dwa czy za trzy tygodnie podamy wam jak coś na facebooku e, słuchajcie standardowo e, ze mną był Tomek Zawacki. no dzięki za uwagę Był e, ze mną był Rafał Radomyski. dziękuję również, pozdrawiam e, ja miałem na imię Krystan Kędy e, i jeszcze na zakończenie powiem żebyście wpadali na nasze portale, padportal bezimienny.pl, YouTube i Twitch na Twitchu Tomek ostatnio nagrał e, Tomorrow e, Children, tak? To tak to się może no, tak. tomorrow, tomorrow children, więc jeżeli chcecie zobaczyć gameplay, to zapraszamy. I to tyle. 52 odcinek. Trzymajcie się, żegnam.